Witajcie drodzy słuchacze w 41. odcinku podcastu Bezimienny. Słuchajcie, 41 razy, 41. odcinek właśnie nagrywamy w poniedziałkowy wieczór 31. sierpnia. Słuchajcie, standardowo ja prowadzę, czyli Christian Kełnder i jest ze mną Rafał Radomyski. Jest, ten czekaj, hej, hej, dzień dobry. E, tak, jest z nami oczywiście Tomek Zawadzki. Dobry wieczór. Tak, e, dobry wieczór, dzień dobry, e, tak, e, wszystkich witamy, słuchajcie, 41 odcinek właśnie nagrywamy, po oczywiście teraz tej e, dwutygodniowych tych e, przerwach mamy odcinki teraz co dwa tygodnie, słuchajcie, dzisiaj będzie coś nie, nietypowego, e, ten odcinek dostaniecie, ja postaram się, żeby on był we wtorek, a więc powinniście już we wtorek go słuchać, przynajmniej wieczorem. I będziecie słuchać o naszych pierwszych wrażeniach z Metal Gear Solid 5. Wyobraźcie sobie, że Tomkowi się udało. W sumie to Tomek, powiesz nam później, czemu ci się udało akurat. I Tomek... W skrócie zakrzywiliśmy czasoprzestrzeń. Tak, załamaliśmy czasoprzestrzeń. Słuchajcie, Tomek ograł około 4-5 godzin w nowego Metal Gear Solid'a, więc na pewno... E, powie wam e, pierwsze wrażenia na, na chłodno powie wam co jest fajne, co nie jest fajne e, no i będziecie wiedzieli być może jak będziecie grać w MGS-a to będziecie słuchać i będziecie w tym samym miejscu i, i będziecie porównywać wasze wrażenia do wrażenia wrażeń Tomka więc słuchajcie, to będzie w temacie głównym e, MGS-5 e, fajnie, że nam to się udało i słuchajcie, nie ma, co, nie ma co przedłużać jedziemy wiadomości ze świata standardowo i niech zacznie Tomek to ja zacznę od fajnej dramy która się ostatnio na internecie pojawiła a dokładnie chodzi o to, że MPX składał do zamówienia na, na grę Mad Maxa przedpremierowe i wyobraźcie sobie, że, że cena tego Mad Maxa to było 129 zł i wiecie, masa ludzi się na to rzuciło wszyscy pozamawiali, a jak przyszło co do czego, okazało się, że to jest błąd i no niestety Empik musiał te wszystkie zamówienia anulować no i cały internet podniósł podniósł się do krzyku, że jak to możliwe, przecież za tą cenę kupujemy i w ogóle okropna drama wokół tego poszła. Jedni mówili, że powinni sprzedać w tej grze, drudzy mówili, że nie powinni. Tam doszło do tego, że jeszcze prawo polskie, wszyscy zaczęli być prawnikami i no po prostu taka głównoburza. i jak myślicie, co pik zrobił z tym wszystkim? Powiedział sorry, nasz, nasz błąd, czy, czy jednak jakoś zado, zado, zadość, uczynił za, za swoją pomyłkę e, po, poczekaj Tomku, to, odwołał odwołał wszystko e, to była opcja, że ty wszedłeś sobie do sklepu patrzysz, Mad Max 129 kupujesz, bierzesz, bierzesz i Empik później mówisz, że sorry, ale jednak pomyliliśmy się tak, no to bo przez internet zamawiać, Aha. można było ze strony empik.com i tam było dodaj do koszyka, złożyć zamówienie, można było nawet to opłacać mhm. e, i potem powiedzieli no nie, nie, nie sprzedamy wam tej gry, bo to był... E, to, ja, to ja ci powiem, w zależności od tego ile sprzedali tych eksemplerzy, bo jeżeli by to było 100-200, to czy tam, jeżeli, jeżeli to było mniej niż 1000, to powinni to wziąć na katę moim zdaniem, ale, ale jeżeli tego było bardzo dużo, to myślę, że coś powinni wymyśleć w takim razie. No. no, mi się wydaje, że tam było tego dużo, bo, bo jak ludzie zobaczyli tak. grę na PlayStation 4 no no. za 120 zł, no, i pierwsze co, jak ja na to zobaczyłem, na tą cenę, to powiedziałem, o, fajnie, sprzedają gierkę na pc -ta w tej cenie. No, nawet dobra cena, nie? I, ale jak się okazało, MPK aż taki zły nie jest i każdemu, który złożył zamówienie, dodał do koszyka, czy tam powiedzmy potwierdził to zamówienie, 120 zł zostanie na jego konto w sklepie MPK przelane, żeby można było zakupić normalną grę Mad Max na PlayStation 4. Z tą zniżką 120 zł, więc, więc to jest naprawdę wow, fajny gest. No wow, więc to... Wow, wow, to. I teraz to... słuchajcie, słuchajcie sprawę. No. Wszyscy, którzy krzyczeli, że jak wy chcecie sklep naciągać, dlaczego, dlaczego dlaczego, ktoś ma płacić za pomyłkę, wiecie jak to jest, nie? No, no, no. To, to diametralnie o 180 stopni się obróciła sytuacja, ej, ale dlaczego ja nie mogę mieć zniżki? Co jestem gorszy, co jestem lepszy, wiecie, no to, to, to w zasadzie kupa, kupa śmiechu. Takiej, takiego, takiej pomyłki to dawno nie widziałem, ale bardzo fajnie z tego ten sklepik Empika wyszedł i no kurczę po, zaklaskać. No i szkoda, że nie zamówiłem, bo miałbym teraz Mad Maxa za 120 zł. Mm, tak. E, to była bardzo fajna opcja. <śmiech> Powiem Ci, że myślę o tym Mad Maxie, ale czym więcej gier teraz wychodzi, te, wrześniu będzie w ogóle e, powalony, nie? Mad Max ten MGS w sumie oba, oba, oba tytuły 1 września jeszcze dla mnie FIFA NHL i wiem, że Destiny no to ja mam nadzieję, że nikt tego nie kupi i wiem, że Tony Hawk ty też myślałem, on chyba też miał wyjść we wrześniu więc jest trochę tych tytułów powiem wam szczerze A na I... kiedy Fallouta zapowiedział listopad, na 100% listopad ale nie, nie wiem, czy 16 listopad, czy 21 listopad ale wiem, że to będzie się działo w listopadzie tak czy siak grubo to, to już się zaczyna to właśnie od 1 września już jest jest grubo z grami, więc szukajcie czasu, bo ja go po prostu nie mam. Dobra, więc słuchajcie, to tyle, jeżeli chodzi o news Tomka. Tomek będzie miał jeszcze jakiś news, ale to powie później. Ja teraz powiem o Wiedźminie. Słuchajcie, właśnie dzisiaj czytałem sobie informacje, Mały wywiadzik z, z osobą z CD Projektu. Nawet chyba tu nie jest za bardzo napisane z kim. Słuchajcie, najnowszy dodatek do Witchera jest prawie skończony. Prawie skończony to znaczy, że zostało im chyba parę procent e, do grania tego optymalizacji i on zaraz wychodzi. Słuchajcie, on ma wyjść w październiku, więc jednak wcześniej niż mi się na początku wydawało, więc w październiku wyjdzie pierwszy, e, duży dodatek do Wiedźmina. E, będzie nazywał się Hearts of Stone. E, Podobno jest w nim zawarte koło 10 godzin nowego kontentu, więc. I wszyscy będą mogli grać w GWita przez te... cały czas. dodatek, tak? W sumie powiem ci, że tak, no, coś z tym jest. Nie pomyślałem o tym, ale. ale... Taki, taki no, no mam nadzieję, że nie. No ja wiem, wiem, wiem, wiem. Być może nazwa też jest specjalna, właśnie, pod, pod tą karciankę bizarda dlatego, pisa... oni, dlatego, no no. Z życi przerw, dlatego oni ten dlatego oni te wszystkie karcianki robione przez ludzi na internecie ściągali i swoje karcianki nie wypuszczają, bo zrobią takiego psikusa i walną nam dosłownie pierwszy dodatek, to będzie karcianka z gwinta no, oby nie, ale nie tu, tu, tu jest napisane, że jak tutaj czytam, będziemy się poruszać po arenach No Man's Land i Oxenferd nie wiem, co to jest, bo nie grałem w Wieśka, więc może fani będą wiedzieli, co to są za krainy. Tak czy siak, słuchajcie, wychodzi to 10 godzin, spodziewałem się, że będzie to, tak miało być, około 15, ale myślę, że dyszka to i tak jest całkiem nieźle. Przypominamy, że te dodatki kosztują cały ten season pass, w którym zawarte są te dwa dodatki, właśnie ten i jeszcze, który wyjdzie. To było chyba coś koło, tu mam 25 dolarów, to chyba było około stówki, nie? Tylko około 90 zł, pamiętam tak czy siak wychodzą słuchajcie te dodatki. Drugi jest zapowiedziany do kwietnia. Do kwietnia wyjdzie drugi dodatek, czyli nasz season pass do kwietnia będzie wykorzystany. Czyli w sumie e, rok rok po premierze praktycznie wiedźmi wyszedł w kwietniu, nie, chyba ko w okolicach maja. Maj, maj. E, Tak, tak, tak. Więc no, no ale praktycznie można powiedzieć, że, że przez rok będzie będzie jeszcze można grywać te dodatki. Więc to jest taka informacja, że już za miesiąc zagramy w nowy dodatek. Pewnie sporo osób czeka. No i jeszcze mała wzmianka, że koło 6 milionów egzemplarzy wyszło Wiedźmina, więc też całkiem przyjemnie. Dobra, więc to tyle, jeśli chodzi z mojej wiadomości, więc możemy wrócić do Tomka. Wróćmy na razie do, do, do Tomka i Tomku, masz najlepszy żart świata. To jest najlepszy żart świata według mnie. Słuchajcie, na starej generacji konsol PlayStation 3 i Xbox 360 nie pokaże się Mortal Kombat X. Mm. To jest smutna, smutna, smutna nowina, ale dokopując się, powiedzmy sobie, przeglądając internet, tu od razu powiem: nie wiem, czy to jest tak stuprocentowo prawda, czy, czy może jakiś fake, czy żarcik, ale to mi się podoba wytłumaczenie. Słuchajcie, na czym polega ca, ca, cały news? Polega na tym, ponieważ te studio, które robiło Mortal Kombat, musieli jakieś sztuczki wymyśleć, żeby. Poprzednia generacja tą grę pociągnęła, tak? Jakoś tam tekstury inaczej zrobić, jakieś tam elementy powycinać, dodać, żeby po prostu to na PlayStation 3 czy tam Xboxie mogło, mogło działać. No i słuchajcie, i tak z miesiąca na miesiąc wszystko się przedłużało, aż pewnego dnia przychodzą do, do, do, do tam powiedzmy do swojego szefa te, te, te, te ludziki, co tą grę robią, i mówią, słuchaj, słuchaj, zrobiliśmy cud, udało się, Mortal Kombat 10 działa na PlayStation 3. No i tamten gościu się pyta, ale co zrobiliście? Co zrobiliście? Co się stało, że, że ta gra poszła. No i oni mówią, że wycieli mikrotransakcje. I w tym momencie nastała taka cisza, drzwi się zamknęły, projekt anulowany. Jeżeli to jest prawda, że, że wycieli mikrotransakcje i, i, i dlatego tą grę anulowali, no to w smutnych czasach żyjemy. Ale jeżeli to nie, jest żart, nie, no to, to jest najlepszy żart. To, tak, tak, tak, tak. Nie, no nie, nie ma takiej opcji. Powiem Ci szczerze, że yy, słuchajcie, no ta grafika w dziesiątce... No, może jest lepsza, tak? Tam jest też 60 klatek i tak dalej. Gra się w to super przyjemnie. Czy tego nie, nie dałoby radę zrobić na, na w starych konsolach? Myślę, że dałoby to zoptym zoptymalizować. Ja ewentualnie większą obawę miałbym o tą usługę sieciową, bo w 9 z tego co pamiętam, to. To trochę kulało i, i tam trzeba było jednak e, mocniejszego t, t, tego procka, w sumie sel był mocny, ale, ale ogólnie e, wypadałoby mieć więcej tego ramu i, i tego wszystkiego, żeby te usługi sieciowe lepiej działały. Ja myślę, że może to było główną przyczyną, bo... No, nie wydaje mi się, żeby ta dziesiątka była tak ciężko e, wykonać ją po prostu na te stare konsole. Ja jeszcze czytałem trochę na, na ten temat i doczytałem się, że może być to po prostu też spowodowane tym, że faktycznie stosunek sprzedaży e, tych samych gier na poprzednią generację, a na tą już nową generację jest bardzo duży, więc ludzie po prostu już na tą starą generację za bardzo nie chcą kupować gier, więc... E... Może to też jest jakiś pomysł, że po prostu e, szkoda inwestować w, w, w jeszcze te stare konsole i, i wolą to przeznaczyć na coś innego. I może tu był też jakiś tam powód. Więc Ja bym powiedział, no. ja bym powiedział że jeżeli Metal Gear robili od trzech lat powiedzmy co najmniej mhm. i już dwa lata temu był zapowiedziany, że również będzie na, na starą generację, no niejako to było powiedzmy rozsądne tak, no bo umówmy się nie do końca było wiadomo jaki będzie los przesądzony X, 1 i PS4 no bo trochę jednak było problemów z tymi konsolami na starcie czy dużo się ich sprzeda, czy nie dużo i tak dalej i to było rozsądne, że, że puszczają również wersję na, na PS3 na X360, no bo jednak no, tych konsol było od groma. i poradzili sobie z tym tematem nie zauważyłem, żeby były jakieś wiesz, negatywne opinie. Oni tam zrobili 30 klatek, zrobili rozdzielczość 980, obcięli cienie, obcięli trochę światła, obcięli antelizing, obcięli draw distance, ale ogólnie rzecz biorąc, no, gra wygląda, wciąż zachowuje całą swoją funkcjonalność. Tak, że tak się wyrażę, grając cały czas na PS3 i przesiadając się z jakiegoś, nie wiem, GTA 5 na, na MGS, -a, nie, nie poczujesz, wiesz, się porażony piorunem że to jest jakaś brzydka gra. I wydaje mi się, że nie byłoby problemu, żeby również tak zrobić z Mortal Kombat, tylko wiesz, jeżeli Mortal Kombat zrobili w rok, po dziewiątce zaraz dziesiątkę, tak, no to już powiedzmy, że więcej mieli właśnie tego, co ty powiedziałeś, tak? Yy, możliwości podjęcia decyzji w odniesieniu do, yy, do tego, czy się opłaca walić na starą generację, czy nie, no bo znaczy, metoda się na pewno robi o dłużej. No tak, tak, tak. Znaczy, yy, wiesz, no, po, po dziewiątce były jeszcze injustice i dopiero po injustice zrobili dziesiątkę. Znaczy, yy, ta różnica czasu była stosunkowo spora i na pewno gdyby chcieli, to by to zrobili, bo oni, wydaje mi się, że wszystko mieli praktycznie gotowe. Kwestia optymalizacji yy, z tym, i dostosowania. Chodzi o to, że mieli więcej czasu na podjęcie decyzji, czy robimy. A, no tak, tak, tak. Znaczy, o co chodzi. Bo te, ta, tam, tam decyzja była podjęta już ponad y, dwa lata temu. No dwa ta. lata temu już była zapowiedziana, a decyzja była podjęta na pewno jeszcze wcześniej. E, dokładnie. I, I ta no. gra miała wyjść na e, stare konsole. tylko że ostatnio po prostu e, z tego co wiem, to te gry coraz gorzej się sprzedają na te stare konsole, dlatego wydawcy je olewają. No. I ja powiem Ci szczerze, że wcale im się je... Nie, nie dziwię, bo to, no to, to już są zabytki no, no, no to ja myślę, że Tomek już może kolekcjonować takie konsole. nie Tomku? No właśnie, ja kolekcjonuję zacząłem nowego, raczej starego najstarszego Xboxa. ostatnio zakupiłem sobie i kurde, ale to jest super zabawka mówię wam, to, to jest klimat w tamtych starych konsolach mhm. e, dobra, więc słuchajcie to tyle w temacie Mortala i jeszcze Rafał na końcu nam e, przygotował e, mały newsik Mam małego newsika. Mały niusik yy, to jest dokładnie 9 MB niusika. 9 MB niusika polega na tym, że tyle dokładnie zajmuje wersja na płycie Metal Gear 5 sprzedawana w pudełku na peceta. Tam jest po prostu aplikacja z instalatorem tam ze Steama czy, czy, czy innego gówna. Nie możecie, sobie, nie możecie sobie kupić płyty, zainstalować gry i pograć, jeżeli mieszkacie gdzieś, gdzie nie ma internetu albo gdzie jest wolny. Tak będziecie, czekali, będziecie czekali cały dzień, aż Wam się ściągnie, albo będziecie, nie wiem, cały limit wykorzystacie z cyfrowego pulsatu czy co innego. Nie ma opcji, że na pc zagracie sobie bez internetu. Ale, ale, ale powiem Wam, że to jest dosyć słabe. Bo... Hello. Słuchaj, słuchaj, no, no słuchaj, kupujesz sobie tego metala, czekasz tak jak wiesz, no nie wiem, no wy jesteście fanami większymi, znaczy w ogóle jesteście fanami mnie to tam ryba, ale, ale nawet czekacie, nie wiem, pół roku czy rok, czy nawet dwa lata tą piątkę, wychodzi genialna piątka, no po prostu genialna lecicie do tego sklepu, kupujecie, boże, macie tą piątkę w ręku odpalacie, a tu Steam no ludzie, kurwa, ale to już nawet, nawet jak nie blu i to przecież mogliby nawet kartę SD dać przecież to są takie nie, ale... pieniądze w tym momencie słuchajcie, no, słuchajcie, no, ale to nie... Wyobraźcie sobie Słabe, jutro no. na premierę, biegnie taki, biegnie taki gościu do, do sklepu, wie, że kupuje tą płytę, biegnie czym prędzej do domu, otwiera płytę, otwiera pudełko i, i, i patrzy, a tam sam, sam, sama karteczka z kodem na Steam, tak? I on tak myśli, kurwa, o co chodzi? To tam, wiesz, ktoś pomyślał i stwierdził, ej, weźmy chociaż tą płytę, dorzućmy, żeby mieli nadzieję, że tam coś jest, nie? Mhm. nie no, ale wiesz, ale weź, weź pod uwagę jeszcze, że tak, to nie jest żadne Call of Duty, to nie jest żadne, kurwa, FIFA czy coś, co chcesz grać, wiesz, po sieci i tak dalej. No właśnie, to kupią no właśnie. ludzie, którzy chcą kupić jebaną grę, wiesz, fabularną i się wsiąknąć w nią na 50 godzin, tak jak, czy, czy tam 100 godzin, tak jak Wiedźmina, powiedzmy, nie? No, I, I wiesz, i przez całe wakacje grać w grę, której, no, dobra, jest jakiś tam motyw multiplayerowy, ale jeszcze nie wiadomo, co z nim będzie, mhm. jak on będzie wyglądał, ale fabuła tu jest najważniejsza i ta rozgrywka kluczowa. No i nie ma tej rozgrywki bez internetu. Potem dalej, wiesz, kupuj 20 starterów do playa, żeby, wiesz, po jednym gigabajcie tam ściągnąć coś, nie? Albo jakoś tam w inny sposób, no. Ale Jeżeli pomyślcie... ktoś nie ma internetu. Uf, pomyślcie, sobie, nie pomyślcie, pomyślcie ile oni pieniędzy musieli wtopić na tłoczenie płytnej? No bo to nie są, to wiecie, małe sumy, tak, wytłoczyć ileś tam tysięcy sztuk. Ty, no taniej byłoby cztery dyskietki, kurde, wdać 1,44 mega. No. Albo, albo te takie ma, małe pieniądze? płyty, 250 mega one miały chyba. O właśnie, miały, ale nawet nie wiem czy nie mniej. No no nieważne, w każdym razie jako, jako alternatywę dla tych, którzy zanim pobiegną po płytę i, i się zawiodą, przesłuchają nasz odcinek, to ja przedstawiam rozwiązanie, które ja zdecydowałem się, jak pewnie słyszeliście w poprzednich odcinkach, gdzieś tam walczyłem ze sobą wewnątrz, czy przypadkiem nie kupić PC-a i się nie bawić w kreweturstwo, nie. Jednak kolekcjonerka Metal Gear będzie wyborem moim i od jutra już będzie unboxing na naszym YouTubie. Mam nadzieję, że się ta konsola wszystkim spodoba. Jestem strasznie ciekawy, tylko, czy dostanę wersję z błędem literowym, czy bez błędu literowego, bo to też jest ciekawy news. Kurczę, nie pamiętam, teraz nie mam nie mam ściągawki, ale tam jest, tam jest słowo użyte. Fanki, pamiętasz może, jak tam było? Powiem Ci, że nie, ale, ale, ale weź najlepiej tą, żebyś dostał tą wersję z literówką, bo wiesz, poczekasz parę lat i sprzedasz jako kolekcjonerski przedmiot, nie? Więc wiesz, ja liczę, że i tak tam, ja jej nie sprzedam, bo to po prostu dla mnie to będzie, wiesz, ja czekałem na tą konsolę od lat, no, ja nie byłem taki głupi jak Wy, że wiesz, poleciałem pierwszy od razu po czarną i tak dalej, co się zaraz przegrzeje. Dobra, więc słuchajcie, to tyle, jak wiecie, jak jesteście nieszczęsnym użytkownikiem PC ta, to no metala, w czasie, no metala tak czy siak musicie ściągnąć, sorry. Eee, ja mam jeszcze, Tomku, do ciebie pytanie, czy ty miałeś w ręku pudełka pecetowe może? Nie, nie, nie, nie. ja mam dzisiaj wolne, jutro mam wolne, premiera przychodzi, pre gry Aha. przyszły dzisiaj, i nie, nie widziałem, nie dotykałem. Bo jest, jest, jestem ciekaw, czy będzie informacja z tyłu na, na, na, na zwrocie, na, na, znaczy na... na... No z tyłu pudełka, czy, że wiesz, że, że potrzeba Steama, albo że, że, że ta gra ma tylko i wyłącznie Steama? No musi, taka informacja zawsze musi być, nie? Ale, ale o, dobrze, że powiedziałeś, bo, bo jakby płyty nie włożyli, to by musiała być informacja, że, że w środku jest tylko kot na grę. Pudełko nie zabiera płyty. <gry> no, a to, to musi być taka informacja, jak nie zabiera płyty? Musi być taka informacja, musi. musi. Jeżeli nie ma płyty, to musi być informacja Aha, że, że, że Że te pudełko nie zawiera płyty, spoko. E, dobra, słuchajcie, to tyle jeżeli chodzi o wiadomości nasze ze świata. E, tyle się działo w ostatnich dwóch tygodniach, pewnie więcej, ale ale to są takie najciekawsze rzeczy, które nam się udało złowić. E, słuchajcie, jedziemy do sprzedaży. No sprzedaż miałaby być dzisiejsza, bo dzisiaj jest w końcu poniedziałek i, i moglibyśmy walnąć tą sprzedaż, ale niestety w UK jest dzisiaj bank e, Holiday i... Dzisiaj się nie pracuje, po prostu w Polsce mamy różne święta, tak w Anglii dzisiaj jest święto, więc ta sprzedaż jest sprzed tygodnia, więc sprzed tygodnia mówimy, powiem wam co się dzieje. Więc pierwsze miejsce ma LEGO Jurassic World, drugie miejsce ma GTA 5, trzecie Batman, czwarte ostatni Battlefield Hardline, piąte jest Minecraft na Xboxa, szósta jest FIFA 15, siódme miejsce ma Minecraft na PS4, ósme polska produkcja. I to nie jest Wiedźmin, bo to jest Dying Light. Dziewiąty ma Alders Cross Online. E, e, I 10 ostatnie miejsce ma ostatnie Call of Duty. Advanced Warfare. E, więc e, słuchajcie, no, pff, no... Jedno pytanie. No. Co tam robi Dying Light? Tam coś wyszło nowego do tego? Dodatek? E, za, za, zapowiedzieli dodatek. Zapowiedzieli dodatek na jakimś... E, z, chyba z, z dwa tygodnie temu. Jakiś duży fabularny dodatek będzie do tego, znaczy wiesz, być może w UK jest promocja na to jakaś, tak mi się wydaje, bo to wiesz, to jest głównie sprzedaż w UK, ale tu, tu też często są zawarte te promocje I ja czasami patrzę, że na przykład faktycznie idę do Gema i patrzę, że coś jest w całkiem, w całkiem niskiej cenie i faktycznie to podbija tą sprzedaż bo sobie zarządzili, że ta gra będzie w tym tygodniu tańsza, bo tak. Więc Dying Light siedzi, Wiedźmina już dawno nie ma, Dying Light dalej siedzi, więc w porządku. No co, Call of Duty 10... Ludzie już nie grają, szkoda, że nie mamy tej najnowszej, bo była ta beta, więc jestem ciekaw, czy ludzie w ogóle, czy byłaby w dziesiątce, ze względu na to, że ta beta była, czy, czy w ogóle ludzie już by to olali. W ogóle... no podobno niezła jest, tak jakieś pierwsze opinie słyszałem. No nie, ja wiecz. też słyszałem, że jest niezła, będziesz chciał Tomku trochę powiedzieć o, o nowym kolu? Nie nie, nie, nie, nie. Jeżeli ktoś chce zobaczyć jak to wygląda to może na nasz kanał na YouTubie wejść sobie okay. i tam tam jest godzinka gry, ale dwoma zdaniami to jest kolejne takie same Call of Duty, które zgapiło troszeczkę część rzeczy od Destiny, troszeczkę od Titanfalla i, i tyle. Fajnie się gra, ale no i to mi się już przyjadła całkowicie ta forma. Mhm. Ej, słuchajcie, ale ja chciałem Tomka pochwalić, tak jak wspomniałeś o tych swoich Twitchach na, na, na kanale naszym, fajnie, super, mhm. kurde, jak on grał w te y, Replay, Play, jak on napierdzielał w żaby, normalnie przefrunął od razu trzeci, czwarty sektor praktycznie, wiesz, bez Wiesz, ile ja za mało lata tam grałem z kumplem, myśmy na jednym życiu dochodzili do czwartego etapu. No ale szacun, mówię, szacun, bo kurczę, ja po prostu tam, wiesz, trochę oglądałem tego replay, nie tylko u Ciebie, ale też u innych tam youtubersów i w ogóle, nie, i wiesz, no pięknie, pięknie, naprawdę, słuchajcie, zapraszam do tego, kto nie ma Xboxa, bo wie, że to umarła konsola, to może sobie chociaż popatrzeć na tą fajną grę jedną i, i, i tam fajnie jest, to. Mniej więcej to wygląda w ten sposób. Fanki włączał mówi, no wiecie, tutaj strzelacie, ogólnie nie wiadomo o co chodzi, więc chodźmy dalej. A tego w ogóle nie będę włączał, no to może zobaczmy to. O, wreszcie są żaby, dobra, teraz pogramy żaby. <ścoughs> znaczy, ja chciałem powiedzieć, że przypadkowi ludzie nie trafiają do tego podcastu, więc trzeba mieć szczególne umiejętności, żeby w nim być, to raz. A dwa, że w Megaman nagrałeś dużo, e, Fanki? Nic. A, widzisz, a Megaman jest zajebiście skillowy, właśnie. Czyli, czyli dwa widzę. obozy, dwa obozy są tutaj. Tak, widzę. tak, ja akurat lubiłem Megamena bardziej. Dobra, więc, słuchajcie, tyle jeśli chodzi, o to, na Twitcha też zapraszamy, ale to i tak Wam powiemy później. Jedziemy. Jedziemy, temat główny, fanki Wam dużo powie, pierwsze wrażenia z Metal Gear Solid 5. Tomku, jak to się stało, że Ty dostałeś dzisiaj tą grę? Mm, no, ruszyłem dupę z domu i pojechałem do sklepu, nie? Czyli <grym>? normalnie już dzisiaj można było kupić. 61 normalnie można jest było kupić tam... sklepa. Jest tam akcja, że są, są, są, jest wydanie angielskie i wydanie powiedzmy polskie, tak? I polskie ma zakaz sprzedaży na do premiery, czyli do jutra, a te sklepiki, co sobie sprowadzają od ciebie z kraju Krystian, to nie mają takiej blokady i można je pchać wszędzie gdzie chcesz. No ale zdajesz sobie sprawę, że jak ja bym chciał kupić tą wersję, którą ty kupiłeś, to ja jej w Anglii nie kupię, bo jest właśnie zakaz. O, no I to ciekawe. On jest respektowany. W Anglii nie ma tak, że... Ja pamiętam, jak ktoś mi, ktoś mi mówi, że dwa tygodnie wcześniej kupił chyba jakiegoś Need Speed'a, czy jakąś grę. E, w ogóle ja byłem w szoku i grał tydzień czy dwa tygodnie przed premierą w ogóle w Anglii czy gdziekolwiek i... A, to było z y, Drive Club'em. Dokładnie to było z, z Drive Club'em. Ludzie już grali tydzień wcześniej, gdzie w Anglii jest to nie do pomyślenia. Po prostu. Ale bez serwerów grali. To znaczy, y, z, widziałem streamy, streamy z gier, bez serwerów, znaczy wiesz co, je, ja nie wiem czy na, na początku, Drivecraft na początku chyba miała jakieś tam te serwery, później to wszystko padło No działały, A... kiedy grało pięć osób No dlatego te parę, parę osób właśnie tylko, tylko grało wtedy, ale, ale no właśnie w Polsce ku, jesteś w stanie kupić niektóre gry przed premierą bo jesteś, bo nie wierzę, że nie, bo, bo wiem, że jesteś. Załatwić, szczególnie, no. szczególnie w takich małych gierkach, jak masz, nie wiem, w Warszawie ten. Robson, ja pamiętam czy ten komputer świat pamiętam, że, że można było się dogadać i kupić, nie wiem, 3 czy 4 dni przed premierą, ale, ale w Anglii nie ma takiej opcji, nie ma, no po prostu nie ma. Słuchajcie, no żyjemy w takim pięknym kraju, że można wszystko obejść, tylko trzeba chcieć. Tak jak Tomek kupił dzień, dzień przed premierą, bo ta angielska wersja też miała premierę przecież 1 września, Ej, prawda? Dobra, dobra, słuchajcie, ale wiecie, odcinek wychodzi jutro, jutro już jest premiera, więc to nam w sumie słuchaczom no tak. wiele nie zmienia. Powiedzmy no coś tak. O tej grze wreszcie. Dobra, Pan, więc. To jest dobrze. Czy, czyli Tomek, mogłeś kupić bez problemu na tą grę. Ile za nią zapłaciłeś? No, e, zaraz ci powiem, jaki mam rozmiar buta, jakie majtki noszę jeszcze. Idziemy do gry. No dobra, no. Powiedz mi, ile, ile ci zajm ile zajmowała w takim razie. Pamiętasz, no. ile, ile ci się instalowała, zajmowała? Nie, nie, ma ani pacza, jest malutka, malutki update on chyba, nie wiem, 300 mega zajmuje, więc o dziwo, jak ja zaczęto, to, że PSN znowu będzie zamulać także, że, że wiesz, mm -hmm. dopiero jutro zagram na premierę z innymi ludźmi, ale nie, o dziwo, tym razem ruszyło to pełną parą i po 10-12 sekundach mogłem już włączyć grę, więc tam nic się nie instaluje, nic się nie ściąga takiego wielkiego. Mhm. Mm okay. Zobaczymy jutro zobaczymy jutro, dokładnie, PSN zamuli. A jeżeli chodzi o to, ile gra zajmuje na dysku, to zajmuje ona Ci 27,41 gigabajta. Mm, to nie tak dużo w sumie, to nie tak dużo. To, to Batman zajmuje więcej. E, no dobra, więc już wiemy, ile zajmuje i już wiemy, że mamy ją w czytniku. Dobra, więc e, Tomku, e, co tam się dzieje? Jak wygląda menu? E... Nie, menu wygląda Kurde. chyba tak jak w Grand Zero, czy nie? Bo to... Fajnie to jest zrobione. To tam nie ma start menu, opcje czy coś włączacie grę, lecicie helikopterem, fajnie jest to wszystko z głową pomyślane, mhm. ale ty się pytasz Krystian, co tam się dzieje. Tam się wszystko dzieje, ale za chwilę się znowu nic nie dzieje i za chwilę się znowu wszystko dzieje i, i tak na przemian. Wiecie, sam prolog trwa około półtorej godziny i jak tam się akcja rozpędzi, to, to zatrzymać się nie może. Po, po prostu kończycie prolog jeszcze jest parę sekund zanim ruszycie padem, bo musicie znaleźć, gdzie macie szczękę na podłodze w tym momencie. Nie? tam jest. Mhm. Ale to jest tak, tak hop i... hop od razu po Grand Zero, tak siup, wiesz, od razu Kontynuacja? Grand Zero, Zero dopiero są tam malutkie przesłanki pewnie dla ludzi, co nie grali e, już w pierwszym albo w drugim akcie. tak? Więc, więc nie ma czegoś takiego, jak, jak Hideo zapowiadał, że, że Grand Zero będzie dodawane do każdej wersji. Czy to miało być chyba na PC? Nie wiem, nie kojarzę no. teraz już za bardzo, ale nie ma czegoś takiego, że akcja się dzieje od razu po, po końcowym filmiku z Grand Zero. Tak? No właśnie, Zaczyna... no bo w Ground Zero było... Wiesz, ja nie chcę spoilerować, bo... Co tu dużo mówić, ja sam nie grałem jeszcze w Grand Zeros i będę musiał je nadrabiać przed premierą, ale z tego, co się gdzieś tam zdążyłem zorientować, to tam są no trzy takie kluczowe jakieś elementy fabularne, eee, trzy, trzy powiedzmy zdania, które należy wypowiedzieć, żeby wiedzieć, co się stało. No i się zastanawiałem cały czas, czy, czy, czy one będą kluczowe do tego, żeby zacząć grać, czy gracie wprowadzi w to wszystko, jeżeli nawet nie grałeś w Grand Zero. Wprowadza cię. Bardzo ładnie się wprowadza. Właśnie nie, chcę, nie, nie chcemy tutaj gadać o spoilerach, bo, bo no kurczę, nie wolno takie gry No Nie gry mówmy spoilerowe. o co chodzi, ale wiesz, ale, ale czy, ale czy, można, powiedzieć, czy można, można zagrać bez Grand Zero? Można, według mnie można, bo, bo w sumie macie najważniejsze rzeczy z Grand Zero przypomniane w, w Phantom Pain. tak, Są przypomniane, a zdradzimy, zdradzę, że gra się zaczyna i to nie jest żadna tajemnica. Eee, najbardziej sławny trailer kiedy, kiedy zabandażowany chłopek budzi się w szpitalu, to jest początek Phantom Paina. I, I jak w tych, na tych zwiastunach mieliśmy powiedzmy te 10 minut gry, to uwierzcie mi, tam się robi taki rozpierdziel później, że nie wiecie co, gdzie patrzeć, co robić. Tak. No jesteście tak zagubieni, jak, jak główna postać, a potem lądujecie na koniu na pustyni. Czyli tak jak był w Grand Zero, no bo to było też widać. W trailerach i we wszystkim w zasadzie, nawet jak gameplay, gameplayu ktoś nie oglądał, że tam jakiś był wybuch w helikopterze, to, to bezpośrednio po tym się zaczyna niejako, tak? No 9 lat później. No, dziewięć lat później, nie <laughs> w piączkę. no tak, wiadomo. No tak, ale, ale nie, no powiedzmy wstęp jest naprawdę genialny, w Grand Zero nie trzeba grać, żeby, żeby coś skumać. Zresztą, jeżeli ktoś się zabiera do Metal Gear Solid i nie ma chociaż podstawowej podstawowego pojęcia, o co tam chodzi, no to to będzie ciężka gra dla niego, tak mi się wydaje ogólnie. Ale dobra, to polecamy, myślę, że tutaj są takie fajne opracowania, i, I nie mówię tutaj o filmikach na YouTube sklejonych z, z całej tam fabuły powycinanej z gameplayów, no bo to można, ale to na to trzeba mieć dużo czasu, ale są, jest fajna taka strona, gdzieś się widziałem ostatnio, myślę, że wrzucimy pod odcinek i jest tam, no po angielsku oczywiście co prawda, ale bardzo fajnie opisana cała fabuła i to przede wszystkim chronologicznie. I, I przede wszystkim jest oznaczona, która część fabuły dzieje się w której części gry, wliczając w to te części z nes z PSP i tak dalej, i tak dalej. Więc to, to, to jest fajna rzecz i w sam raz na premierę Metal Geara, żeby sobie przypomnieć, co się działo. No bo wiemy, że Metal Gear 5 ma fabułę, tak, to co jakby ktoś się obudził nagle dzisiaj z dziewięcioletniej śpiączki, tak, to ma fabułę między Metal Gearem... Boże, Może tak? I, i, I dalej gdzieś tam dopiero przed jedynką. Tak, Adronze. 1984 to się dzieje. O, o, o tego idziemy w przyszłość, tylko że właśnie jak mówisz o fabule, to od razu trzeba powiedzieć jedną rzecz o, o, o, o tym Metalgirze, że kurczę, to według mnie jak na razie po tych pięciu godzinkach ogrania to będzie chyba najmniej filmowa część ee, tej, tej serii, bo. Bo kurczę tutaj jest jeden wielki, otwarty świat i możemy robić wszystko, co chcemy, gdzie chcemy i wykonujemy poszczególne misje. A, a ja zakochałem się w Metal Gearze właśnie w tych całych fabularnych wstępach, w, w całej fabule podanej formie filmików i kuczę, tak troszeczkę, no, brakuje mi tego, no, zaczyna mi to brakować po 6 ja godzinach. Myślę, myślę, że to się jeszcze zmieni, wiesz, no, nie zapominajmy, że tu masz parę godzin tej gry dopiero za sobą. Myślę, że ta gracie wiesz, tak klasnęła po mordzie mocno tym otwartym światem, a i ty wiesz, tam patrzysz pod każdy kamień, a ta fabuła tam jest i, i za chwilę się trafi. No mam nadzieję, że się przekonamy do następnego odcinka o tym dokładnie, ale nie wierzę, że, nie wierzę, żeby to się zmieniło. To wiesz, w każdym Metal Gearze, od jedynki poczynając przez kolejne filmików i, i, i strony fabularnej i tej, Kino, kinowatości było coraz więcej, no i nie ma szans, żeby tutaj tego, tego było mniej nagle. To, to niewykonalne jest po prostu. Oni tu będą jeszcze, jeszcze trzy razy wiesz, napiszesz do mnie przez ten tydzień, stwierdzając, o kurwa, co tam się wydarzyło, to ja pierdolę. Ja do, ciebie nie, ja do ciebie nie napiszę. Nie, no, Krystian, ty nie, no, ty będziesz grał w FIFA, no, ale my będziemy z poważnymi ludźmi rozmawiali na poziomie. O, o, o, o, o nie, ej, muszę to wyciąć, sorry, sorry, muszę to wyciąć, Rafał. Tak, tak. Na no, poziomie. Dobrze, nie? No, no dobrze, no ale poziom, poziom, poziom tej gry, to no, no kurczę, to jest jedna z ładniejszych gier na, na PlayStation 4. Naprawdę. kuczę Wiedźmin, Wiedźmin był ładny. No był ładny, ale ale kurde, tu nie wiem, czy to jest zrobione. E, taki, taki specjalny zabieg, że że taka kolorystyka jest, bo jesteśmy w tym, tym Afganistanie czy, czy powiedzmy sobie w innym takim miejscu, gdzie jest dużo tego piasku i, i skał i kurczę, tutaj naprawdę mało rzeczy się dogrywa. Tutaj bardzo ciężko dostrzec jakąkolwiek niedoróbkę, jeżeli chodzi o dogrywanie się etapów, co w Grand Zeroes było bardzo widoczne. tak? Tam potrafiły się wieżyczki dograć, jak patrzyliśmy lunetą. Tutaj czegoś takiego nie ma. Kurczę, no jest to ogromny, ogromny świat, no. Dobra Tomku, ale świat światem, ale powiedz mi o tą grafikę, bo z tego co ja się orientuję Ground Zero to miało, to było te demo, to miało być demo tej piątki, tej normalnej już piątki i powiedz mi czy te demo jest brzydsze niż normalna gra, czy to wygląda tak samo jak to w ogóle jest z tą grafiką po tym dajmy na to pół roku przerwy. Tak? bo to chyba pół roku temu wyszło, albo nawet rok temu wyszło, nie no to z rok z temu wyszło, półtora nawet. Więc jak to graficznie teraz wygląda w porównaniu do Grand Zero? Według mnie, a ostatnio sobie przypomniałem Grand Zero, włączyłem, pograłem mhm. i wygląda o wiele lepiej. O wiele lepiej Phantom Pain wygląda niż Grand Zero. Eee od, właśnie, całego terenu, po, po, po, powiedzmy sobie, po tekstury. Co prawda, wiecie, w Grand Zero było dużo, dużo elementów, jeżeli chodzi o deszcz, tak? No, bo tam się, pierwsza misja praktycznie działa cała w deszczu. Tutaj mm. do tej pory deszczu nie widziałem, ale jeżeli chodzi o misję w dzień, to, to, w porównaniu do misji w dzień w Grand Zero, to jest nieba ziemia, tak? Tam, tam w Grand Zero było widać puste tereny, widać było te kanciaste obiekty, to, no, to było takie surowe strasznie, a tutaj, no, kurczę, jak jak przypomnijcie sobie, jak wyglądała mapa w Red Dead Redemption, to weście ją pomnóżcie jeszcze przez parę razy w górę i, i no to jest coś pięknego. No ta gra wygląda jak Red Dead Redemption 2, jeżeli chodzi o jazdę na koniu, tak? Po tej całym mm -hmm. pustyni. Mm -hmm. Tak, tak. tak. Fanki, a jeżeli ja, chodzi no, o grafę, to mogę pytanko. Mam w sumie jedno albo dwa nawet, jeżeli chodzi o grafikę samą. Bo tak, ja się jutro, yy, wiesz, całkowicie w Ciągnę, dlatego że to będzie pierwsza gra, jaką odpalę na PS4, i wiadomo, że ona jest na solidnym poziomie graficznym, więc będzie wielkie wow i hej, i w ogóle super, nie? Natomiast e, widziałeś foty z wersji na PC, -ta. Tam było takie śmieszne porównawcze foto z, z Motherbase, nie? Bodajże, gdzie tam było na oświetleniu, dużo różnic widać i tak dalej, i tak dalej. Powiedz mi, czy biorąc pod uwagę jakieś tam wcześniejsze materiały, trailery i tak dalej, jesteś w stanie w tym momencie stwierdzić, że nie wiem, jednak pecety wyciągają więcej na, na, na tej grze? Nie widziałem filmików z peceta, ale jeżeli chodzi o trailery, te co były puszczane, to no, minimalny downgrade jest. tak? No, to, to widać to troszeczkę, ale ta gra wygląda przekozacko. Nie? Niech to sobie na komputerach wygląda lepiej, ale, ale ja jestem zadowolony. To, to... Jest, jest naprawdę kawał dobrej roboty, jeżeli chodzi o grafikę. A jeżeli chodzi o te siatełka na Mother na, ty, na tym naszym... To, kurczę, musiałbym to sprawdzić, bo jeszcze w nocy tam nie byłem. Bo jeżeli chodzi o dzień-noc, to, to jest cygaro, którym możemy skipować czas ja przed, przed zagraniem w tą grę myślałem, że to będzie ala ala Wiedźmi że to dosłownie będzie tak samo jak Wiedźminie że wybieramy sobie konkretną godzinę e, klikamy guzik, czekamy jak fajnie ten czas leci nie. tutaj możecie albo przesunąć czas do 6 rano e, albo do godziny 18 tak? nie, nie możecie wybrać sobie jakiejkolwiek godziny chcecie więc albo zaczynacie praktycznie misję w dzień, albo o poranku albo wieczorem no i jeżeli chodzi o te wszystkie wszystkie właśnie dzień, noc, no to kurczę jest różnica, jeżeli chodzi o strażników, no to to, co Hideo zapowiedział i tak fajnie się chwalił, to widać. To kurczę Inaczej się przechodzi misję w dzień, inaczej w, w nocy. Co prawda, też jeżeli chodzi o misję, każdą misję należałoby dwa razy przejść, ponieważ za pierwszym razem dopiero odkrywają się nam dodatkowe, dodatkowe zadania, za które dostajemy oczywiście punktacje i takie fajne bajerki. A za pierwszym razem, jak tą grę przechodzimy, tą misję przechodzimy, nie mamy tych właśnie dodatkowych, dodatkowych misji. Pobocznych tych nie mam odkrytych, więc każdą misję możemy skończyć dwa razy. Ej, wiesz co mi się teraz tak wspomniało? No, znaczy, tak sobie teraz pomyślałem w sumie, bo, bo, bo, bo czytałem sporo jakichś tam książek swego czasu, jakichś kryminałów, czy, czy, czy różnych takich, no, gdzie właśnie też były jakieś elementy, nazwijmy to skradankowe. I motyw, który się bardzo często pojawiał jako, powiedzmy, błąd popełniany przez różnego rodzaju tam wartowników, strażników, było właśnie podpalanie papierosa na warcie. I, i wiesz, papier, palenie papierosa no, powodowało, jakby nie patrzeć, no, krótkie podpalenie zapalniczki czy zapałki, no, oślepienie i, i odzwyczajało, jakby oczy od mroku w którym cały czas, no, wartownik pracował, nie? I, i to często mogło być wykorzystane jako, e, jako motyw, żeby nam, nie wiem, zaatakować niezauważonym, bo się tam komuś zwężał o pole widzenia albo coś w tym stylu. Kurczę, tak, fajnie byłoby, jakby to tutaj się znalazło, no. Taki, to taki powodowa, patent może. na wyższym, wyższym, wyższym stopniu. Jest coś takiego? Tu masz podobną rzecz, ale nie w noc, tylko w dzień. Jak, jak wchodzisz do jakiegoś pomieszczenia, to oczy naszego bohatera się właśnie przystosowują do tego, więc przez chwilkę mamy troszeczkę ciemno, potem widzimy normalnie. Z kolei jak wychodzimy znowu na otwarty teren, to mija parę sekund, kiedy kompletnie z białego mleka przed oczami do, zaczynamy widzieć na normalnym poziomie. Więc my w tym momencie jesteśmy przez jakiś czas bezradni. Jak, jak jakiś tam powiedzmy strażnik się kręci wokoło, a my wy, wybiegniemy z budynku, no to przez chwilkę jesteśmy oślepileni. To jest fajne. Tak samo jak na przykład skradacie się do, do jakichś wartowników. Nie pamiętam, czy w poprzednich częściach coś takiego było, ale są różne elementy otoczenia, jak na przykład jakieś garnki, jakieś, jakieś kubki jakieś postawione, po prostu możemy elementy otoczenia potrącić i one zrobią hałas i to przyciągnie strażnika. Było, tak było, było, było w było na pewno. Więc, więc tutaj to jest. Nie wiem, w poprzednich jakoś do tego uwagi nie przy przywiązywałem, a tutaj przywiązałem, no bo akurat idę sobie... Fanki w jedynce nawet było tak, że jak przebiegłeś na pierwszej planszy od razu w wydokach, jak przebiegłeś po kałuży, to dźwięk kałuży potrafił ściągnąć wartownika. No tak, dźwięk kałuży oczywiście, ale nie jakiś kubek, który leżał na, na powiedzmy a sobie... A na... to jest różnica no, między kałużą triad... a kubkiem. Ogromna różnica, ogromna. Obezwładniłem strażnika, wziąłem go, zaciągnąłem w ciemną, ciemną alejkę i już chcę sobie zadowolony siebie iść i nagle niestety za blisko przy ściany przyszedłem i wywaliłem grabie i, i no po prostu zaczęła się totalna rzeźnia, tak? Więc to, to, to, to fajnie zrobili, kurczę. A strażnicy różnie się zachowują. No, trzeba naprawdę chwilkę posiedzieć, pośledzić ich ruchy, zaplanować i dopiero potem trzeba coś robić. Ok, więc Tomku, powiedz mi, bo ja już widziałem, że piąty MGS wszędzie ma dyszki. Wszędzie, praktycznie wszędzie. I jeżeli czwórka z tego co pamiętam była dobra, ja ogólnie nie jestem w temacie, ale, ale obserwowałem ogólnie, że była też genialną grą, zasługująca na same dychy, to piątka podobno jest taka sama. Czy widzisz w ogóle już następnie taki potencjał z gry, że po tych pięciu godzinach, których rozegrałeś, że faktycznie to może być taka gra roku, przede wszystkim gra roku, ale że to też może być taki no takie objawienie trochę, jeżeli chodzi o elektroniczną rozrywkę i też może być takim tytułem, który każdy powinien zagrać. Tak każdy, każdy i to jest ten mój ból bo ja uwielbiam filmowego Metal Gear Solid i wiem że wiele osób na to narzeka a tutaj jest naprawdę bardzo dużo gry jak ktoś lubi skradanki z otwartym światem e, ogólnie gry z otwartym światem no to to to, to się odnajdzie od razu no, tu jest tyle możliwości mistrzostwo jest. mistrzostwo po prostu mhm. ale y, grałeś w ogóle w czwórkę grałem całą, całą skończyłem najlepsza jak dla mnie najbardziej ulubiona seria no właśnie yy, i powiedz mi czy widzisz faktycznie takie naprawdę duże, duże zmiany w stosunku do, do tej piątki czy to jest faktycznie taki iskok generacyjny bo, bo to już yy, wiesz no PS3 i PS4 i faktycznie to widać że to jest taka pełnoprawna kontynuacja, która być może faktycznie będzie zajebista tak widać widać yy... Powiedzmy sobie, że ta gra troszeczkę za późno się pojawiła. Jakby ona się pojawiła troszeczkę przed Wiedźminem. Jakby ona się pojawiła troszeczkę przed GTA V, to, to ta gra by dostawała 11 na 10 wszędzie. Ludzie, co grali już Wiedźmina i GTA, no to powiedzmy są przyzwyczajeni do takiej jakości. Mhm. Ale, no jeżeli chodzi o porównanie czwórka a piątka metergi solid, no to praktycznie nie ma najmniejszego porównania, bo Czwórka była taka korytarzowa, tak? Tam się był etap za etapem, który był poprzedzony filmikiem, czyli ukrytym loadingiem. Tutaj jesteśmy rzucani na, na, otwarte, na otwartą mapę bez żadnych loadingów praktycznie i, i idziemy gdzie chcemy, jak chcemy, tak? Co prawda, Misje takie główne, które wybieramy, rzeczywiście musimy podejść do takiego znacznika, który jest na mapie, i dopiero wtedy wgra się ta misja. Ale nie siedzimy ani sekundy czasu na ekranie z loadingiem, tak? To wszystko jest dynamicznie włączane. No, akurat właśnie teraz siedzę, siedzę w jakichś krzakach i, i, i zaczęło się burza piaskowa. Nie widzę nic, dosłownie metr przed sobą. To też zmienia, zmienia całkowicie podchodzenie do misji planowania. No, kurczę, to jest najbardziej skarankowy metergi solid ze wszystkich, tak? Jak na, na tyle. Co sobie pograłem, mogę powiedzieć. I jak odpalał się to, oczywiście miałeś, że, że Hideo Kojima, że to jest. E, prezentuje, czy, czy tego typu rzeczy? No właśnie, ja nie wiem o co, o, co, o co w internecie chodzi. Tyle krzyku o to, że Konami usuwa z, z gier Hideo właśnie jego, jego imię, nazwisko. Kucze. No bo, no bo to wiecie, jest. To jest e, słuchaj, no to, to jest na zasadzie. W internecie skuraki. usunęli. W internecie usunęli, no właśnie, ale, ale w grze nie powinni, moim zdaniem, tak? Więc... No w grze non-stop jesteście, jesteście... Hideo Kojima jest rzucany w wasze oczy non-stop praktycznie. Okay, no to właśnie o tym mi chodziło. E, no tak, tak, tak. No... no po prostu Konami miało z nim tą sprzeczkę, dajmy na to, i, i tam go w pewnym okresie za, zaczęli usuwać zewsząd. E, ale, ale w grze, no powinien zostać i jak widać jest jest i, jest i mówi, mówi, że zostaje. Czy możesz jeszcze mi Tomku powiedzieć, e, bo nie miałeś możliwości przetestowania multi w tym. Nie no miałem, bo serwery. serwery są wyłączone, wiesz Ser jeszcze pewnie dzisiaj dopiero o godzinie 12 ruszą, to wtedy A, pewnie drugie tyle na online. Już mniej więcej e, interesowałeś się, jak to mniej więcej będzie wyglądało? Ja czuję, myślę, że wiem tyle co wy i wszyscy co oglądali no, te filmiki wprowadzające, okay. bo nie mogę tego sprawdzić, przetestować. Nie, bo ostatnio pojawiła się ta, dzisiaj chyba pojawiła się ta waluta, jak to będzie wyglądać w internecie, i tam się, tam można wydać nawet 400 zł. I jestem ciekaw, co Ci to będzie umożliwiało, te, te końce, które, które sobie kupisz szybciej te multi, multitransakcje, o którym właśnie e, trochę hejtują mgs przez to, ale właśnie jestem ciekaw, co te końce Ci w ogóle dadzą, z pewnością dopiero jutro będziesz mógł przetestować. Albo z nawet... tego co widzę, to no. myślę, że jedyny co dadzą to szybszy, szybszy dostęp do technologii, bo jeżeli chodzi o grę na jednego gracza, to e, jakiekolwiek karabiny, jakiekolwiek gadżety, przedmioty to wszystko się odblokowuje za gotówkę, którą zbieracie w grze. A tą gotówkę zdobywa się po zakończeniu misji, jeżeli dobrze nam poszło i dodatkowo są rozmieszczone na mapie takie diamenciki poukrywane i każdy diamencik tam kosztuje tam powiedzmy 10 tysięcy tamtego gamescora czy czegoś i to wszystko na podsumowaniu jest zliczane i możecie te pieniądze wydawać właśnie na te wszystkie przedmioty. A jeżeli chodzi właśnie o podsumowanie misji to jest ciekawa sprawa, bo każda misja to jest jakby oddzielne, oddzielny... Kurczę, to wygląda jak serial. tak? Każda misja jest poprzedzana yy, napisami początkowymi, kto będzie brał udział w tej misji, tak? że Naked Snake, że będzie Ocelot. I jak kończycie, no to są kredity, podziękowania, Hideo Kojima, Game Hideo Kojima, Art Director Hideo Kojima, Game Director Hideo Kojima i dostajecie podsumowanie. I potem jak wybieracie kolejną misję, znowu tak samo, wprowadzenie, zakończenie. Więc Hideo Kojima zobaczycie non-stop w tej Powiedz mi tam, ile tych misji przeszedłeś przez, tą, przez te 5 godzin? 6 misji. 6 misji I, i powiem, że mi się wydaje, że to są dopiero same ucz, samouczki tak naprawdę, bo, bo te misje to są takie podstawowe, które uczą cię podstaw mechaniki, tak, jak używać balony, jak używać karabiny, jak się skradać, jakie są zalety ataku na bazę podczas nocy albo albo właśnie za, za dnia. No to, to wydaje mi się, że tak po 10-15 godzinach dopiero dostanę jakieś jakieś malutkie informacje na temat fabuły, tak, bo po, po, po niesamowitym starcie tej gry no zostałem rzucony na pustynię i baw się sam, tak. Mhm. Tomek, opowiedz o balonach. Ile puściłeś Balony. zwierząt już balonami do góry? Dwie owce na razie. Dwie owce i psiaka znalazłem, no. tak. Ale słuchaj, tych balonów masz ograniczoną ilość? Czy możesz masz balonów nieograniczoną i co znajdziesz, możesz wyspać? masz ograniczoną ilość. Na start dostajesz 12 balonów i co misję to się resetuje, a poza między misjami możesz sobie upgradeować te balony i, i tam powiedzmy sobie możesz coraz to cięższe rzeczy e, przyczepiać, albo albo balony szybciej po prostu będą wzlatywać. No każdą, każdą rzecz I jako jaka jest no, pff, na razie tylko te dwie owce znalazłem, tak? A, i niedźwiedzia znalazłem, ale do niedźwiedzia nie podchodziłem, bo, bo nasłuchałem się, że to jest kawał skurwiela, nie? No, ja też słyszałem takie <laughs> stworzenia. Niedźwiedź nie do zajebania, tak? To ten. No właśnie, nawet nie próbowałem, bo nasłuchałem się, że właśnie jest nie do zajebania, to go takim szerokim łukiem obeszłem. Powiedziałem, nie, nie, sorry misiu, idź sobie gdzie idziesz. <laughs> ja, ja w ogóle nie, yy, nie wiem, o co wam chodzi z tymi balonami. A, nie wiesz, right. no, no tam jest taka opcja słuchaj CIA kiedyś podobno, ten motyw był między innymi w Batmanie na przykład wykorzystany, nie wiem, czy oglądałeś filmowego Batmana. No, e wszystkie. Mhm. No, no to była tam opcja, że się ewakuowali z tego, Japończyka wtedy tego porwał, wiesz, wypuszczając balon przez okno i, i wtedy samolot go skosił tym e balon zawijając na taki haczyk i wiesz, i, i dzięki temu balonowi się ewakuowali, nie? Kojarzysz mhm. tą opcję? No, no, coś, podobne, no... coś podobnego jest tutaj, tylko tutaj możesz te balony, wiesz, czepić do dowolnej rzeczy i one potem gdzieś tam się, wiesz, nie wiem, w twojej bazie są, czy coś w tym stylu, wiesz, owca, czy coś, nie? Aha, aha, Podchodzisz, aha, walisz owce, wie. wiesz, do krowy, do, do konia, do, do owcy, do czegokolwiek, aha. no. Taki, taki, wiesz, taki joke trochę, jak, jak, jak hmm. z tymi pudłami i tak dalej. Feature, a no, no tak, tak, tak, tak. E, tak, Powiem wam szczerze, że no, mnie MGS jakoś tak... A właśnie, y, wiem co jeszcze chciałem się spytać. Jedną rzecz, y, po, powiedz mi Tomku, bo przeszedłeś pewnie Grand Zero i y, to moim zdaniem była jedna misja. I chcesz mi powiedzieć, że tego tej samej długości misji zrobiłeś sześć już, tak? Mógłbyś też sześć misji porównać do tej jednej w tym demku, który mieliśmy i to faktycznie jest... Mniej więcej taki sam, że tak powiem, obszar działań, i ten sam czas, i to tak samo właśnie wyglądało, jak te sześć, które miałeś? Powiedzmy sobie, że, że każda misja, jaką wykonałem, działa się w jakimś takim miasteczku parę budynków, jakieś tam ogrodzenia, jakieś tam powiedzmy zagrodzenia dla wartowników i, i podobnych historii. Można powiedzieć, że to jest wielkości całej mapy, e, całego budynku, znaczy nie budynku tylko tego obozu. placu obozu, jak w Grand Zero. E, a jeżeli chodzi o długość wykonywania misji, to jest właśnie ta rzecz, którą powiedziałem, każdą misję wykonujesz dwa razy, żeby dostać jak najwięcej punktów. Za pierwszym razem idziesz, kłócasz, zaznaczasz lornetką stacjonujące wartowniki, jak tam chodzą wszyscy patrole, ciekawe, interesujące miejsca, robisz plan w głowie, jak tam wejść, musisz się dowiedzieć, gdzie jest twój główny cel przy tym, czy przetrzymywany albo co trzeba zrobić, więc taką misję można przechodzić półtorej godziny, bo Masz dowolność środków, tak? robisz co chcesz, jak chcesz, chcesz iść na, na, na, na, na pełną pałę, możesz wziąć karabin i wjechać do tej bazy, chcesz po cichutku, możesz to robić. A za drugim razem, jak już będziesz ale wiedział... właśnie czekaj, bo o to chciałem zapytać. Powiedz mi, jak jest z pójściem na pałę, bo w różnych metalgirach bywało różnie. W czwórce mimo wszystko pójście na pałę się słabo sprawdzało, ale... W trójce od pewnego momentu, jak tam już takie lepsze bronie zdobyłeś, to nawet to się lepiej sprawdzało niż skradanie. Tutaj też mam czasem takie wrażenie, wiesz, że czasem lepiej wejść tam na pałę i wszystkich rozwalić i dopiero później na spokojnie sobie pójść środkiem bazy paląc cygaro do, do, do twojego celu niż się skradać. Eee, przyjemnie się strzela, bardzo fajnie się strzela, fajna ta gra się. Ale masz tam nie jakieś, nie wiem, bonusowe punkty, że nie wiem, jak, jak cię nie wykryją, to dwa razy więcej hajsu zdobędziesz? Tak, tak. Właśnie jak cię nie wykryją dostajesz najwięcej pieniędzy, dostajesz super rangę. Jak cię wykryją, no to jak ich zabijasz, to za zabicie każdego dostajesz też punkty, ale punkty są odejmowane właśnie za to, że alarm włączyłeś, że, że no lepiej, jeżeli chodzi o formę pieniędzy i, i punktów to lepiej po cichutku to przechodzić. Ale nie ma, nie ma problemu. Jak się wkurzysz, ma powiedzieć, że już jest dosyć, to bierzesz karabin, rozwalasz wszystkich i i działa to, fajnie, no kurczę, ładnie, fajnie jest to zrobione, no po prostu to jest gra z otwartym światem, gdzie ty robisz co ty sobie chcesz, ty jesteś snake'em. Dobra, a kolejne pytanie, wszystko co do tej pory grałeś było w pojedynkę grane, jako jesteś jedyna postać na całą misję? No jak na razie to jeszcze nikogo nie odblokowałem, jedynie mam swojego wiernego kompana konia. Aha, konia, a koń coś robi ciekawego? I... Nie, strać jeszcze nie strawiesz, wiesz, bo tą opcję, też, to, to tą opcję też będzie trzeba odblokować, tak mi się wydaje, bo wciska każdy guzik, ale się to nie może, zacznę. Może to DLC jakieś będzie, to płatne, wiesz. <laughs> może to jest właśnie to za 400 zł, o czym mówisz, odblokowanie, no. jest, wiesz. Dla fetyszystów. Ty możesz sterować koniem? Znaczy, no jak wsiądzie na, koniu. na niego, to steruje koniem. Tak, no tak, no tak no wsiądzie, się... no, ale oddzielnie myślałem. Żeby... Ale powiem wam, że brakuje mi tej opcji z Wiedźmina, że trzymasz guzik, a, a płotka podąża za, za, za trasą, bo tutaj non-stop musisz kierować tego konia, żeby jakąś tą skałę nie wlazł, żeby w jakiś, wiesz, w drzewo nie wrąbał się. No kurczę, non-stop. Za bardzo za, za bardzo przyzwyczaiło się Wiedźminie do, do jazdy na koniu. No, Polacy jednak wymyślili, jak konia tak jak powinni. E, dobra, więc y, myślisz y, Tomku, że Grand Zero to była jedna dziesiąta y, pewnej wersji, czy mniej? Nie wiem, ja wiem, że po, po tych pięciu, 6 godzinach grania mam 2% przejścia całości. Nie, to wiem, czy to jest liczone, nie wiem, czy to jest liczone razem ze wszystkimi znaczkami i innymi rzeczami, czy jest brane pod uwagę tylko postęp misji, mhm. ale tyla, kurczę, ale nawet jeżeli byłby, kurde, ze znajdźkami, no to sorry, 2%. To powiem Ci, że sporo gry jeszcze przed Tobą zostało. No i mam taką nadzieję. Ja Ci powiem, Krystian, że tylko przed Tobą nie zostało. No akurat to przede mną w ogóle nie stoi. Dobra, do, do zobaczenia za dwa tygodnie. Nie, nie, nie, nie, nie ma takiej opcji. Nie, ja, ja mam po prostu swoje gierki i akurat cały czas Batmana kończę. W sensie ale, już wytłumacz do... mi, ale wytłumacz mi, skąd ta no. twoja niechęć, bo to straszna nie, nie, historia znaczy... tego swetra tutaj. Bardziej ją, wiesz, pograłem w, gry, w Grand Zero trochę i naprawdę był przyjemny. Na, naprawdę przyjemnie mi się w niego grało, szczególnie, że ja lubię takie gry, w którym trzeba się skradać i, i trzeba trochę pokombinować. To w czym kurwa problem? No, właśnie problem jest w tym, że jeżeli on mi mówi, że przez 5 czy 6 godzin zrobił 2%, to nie. To ja przez 5 czy no 6 no... godzin przejdę no, nowego black Hopca. No dobrze, A... ale wracamy do momentu takiego, jak ja zawsze przez pół roku ostatnio mówiłem, że gry są za długie i po co tu grać w długie gry, skoro to marnuje Twój czas. Ale myślisz, że co, no przecież fanki wiadomo, że tam chodzi, pod każdy kamień zagląda, każdego konia próbuje wysłać balonem w powietrze i tak dalej, każdą misję dwa razy przechodzi. Jakbyś chciał to pierdolnąć fabularnie, to byś to zrobił w 30 godzin, jak Bóg Kojima przygazał i, i wiesz, miał z głowy, nie? I byś miał zaliczoną, kurde, the best game of year i tyle, no a tutaj robisz sobie wymówki no na ogół staram się robić platyny w tych grach, więc a, no tak, więc... bo to jeszcze pucharki, no sorry tak, tak, każdą grę, którą odpalam staram się wymaksować, więc tu jest ten problem i boję się, że taki Kojima to będzie ze, będzie ze, ze 100 godzin, tak myślę jeżeli faktycznie on jest tak duży jak mówi Tomek i faktycznie ma tylko 2% przez 6 godzin hej to Tomek a, bo to Krystiana nie pytam a, a w jedynce pamiętasz jak były duchy na, na te na zdjęcia? Tak. Zebrałeś wszystkie? Kurde, nie wiem. Nie wiem, nie, nie pamiętam, nie pamiętam. Wiem, że się robiło zdjęcia, ale, ale czy zebrałeś wszystkie? bo, bo, bo nie... wiesz, bo za to nie było pucharków, nie było platyny, więc tutaj zebranie wszystkich to było tylko na zasadzie takie, o czy się chce czy nie? No tak, tak samo jak robiłeś zdjęcia i wysyłałeś je do Oktakona i on ci mówił, co, co na tych zdjęciach jest i kurde, nie powinieneś takich zdjęć robić Snake, nie? To, to, to tam ha. też za, za darmo było, że tak powiem. No. Ale mogę jeszcze jedną rzecz powiedzieć, to takie coś, że ta gra ma szansę być najlepszym metargi Solid, ale też ma szansę być jak dla mnie najgorszym. Bo tak jak już powiedziałem na samym początku, ja kocham metalgi, że fabułę i filmiki scenki fabularne. Tutaj e, widzę dwa, dwa scenariusze, tak jak do tej pory myślę, to będzie coś takiego. 20-minutowy filmik, który zostawicie po prostu rozjebanego na ziemi i przez kolejne 2-3 godziny grania na pustyni będziesz dochodzić do siebie i kombinować co ja przed chwilką zobaczyłem kto to był, co tu się stało, dlaczego tak i potem pod, jak już tu już do, mniej więcej dojdziesz jaka jest fabuła to znowu dostajesz po mordzie takim kolejnym 10-minutowym filmikiem, który znowu cię zostawi na tej pustyni z wieloma pytaniami. Jak oni pójdą w ten kierunek to to będzie najlepszy Metal Solid. Jeżeli, jeżeli pójdą w drugą stronę, że naprawdę tu będzie więcej gameplayu niż, niż tej fabuły, co niestety na paru recenzjach już czytałem, że taka jest sytuacja, no to będzie kiepsko, jak dla mnie, w moim odczuciu oczywiście. tak. Moim zdaniem, znaczy ja tak stawiam na to, tak ze dwa piwa na to postawię, eee, będzie tak jak rozmawialiśmy przed odcinkiem, że powiedzmy, no licząc 15 do 18 godzin różnego rodzaju filmików w poprzednich częściach, które się pojawiały w jedynce, dwójce, trójce czy czwórce, tutaj też będziesz miał tak bogatą warstwę fabularną w postaci 15 czy tam kilkunastu godzin po prostu filmików, ale po prostu gameplayu będzie więcej. Bo wiesz, Metal Gear jedynkę to, to z tego co wiem, można było skończyć w 3 albo 4 godziny, jeżeli wiesz przewijałeś wszystkie filmiki, leciałeś wiesz, speedruna, nie? I myślę, że tutaj nie będzie można tak zrobić. I, i speedrun będzie wiesz, zajmował tam z 15 godzin co najmniej albo, albo jakoś tak. I to by było wtedy fajne. Bo, bo najważniejsze, żeby ta warstwa fabularna tak jak powiedziałeś, nie ucierpiała. Tutaj no, nie sposób wszystkiego, co oni powinni opowiedzieć chcąc jakiś, w jakiś sposób no wiem, zamknąć tą serię, no bo jakby nie patrzeć, to, to dobra, mówi się, że będą kolejne, ale ogólnie no to powinno być jakieś zamknięcie serii i oni powinni to móc zmieścić w tym, co w tych 15 godzinach, nie? Jakoś, jakoś w tych filmikach. Tylko wiesz... Mam takie wrażenie w tym momencie, bo, bo końcówkę czwartego Metal Gira teraz leciałem na YouTubie, bo, bo nie zdążyłem dograć, dograć prywatnie, bo mi się konsola spaliła. I to była dosłownie sama końcówka od ostatniej jakiejś tam walki na, na, na Shadow Moses przez, przez ostatnią misję. I tam naprawdę nie było gameplayu. W momencie jak po prostu oglądałem to na YouTubie i widziałem filmiki, ktoś kazał wciskać krzyżyk, to wiesz, to chciałem ten krzyżyk wciskać, bo miałem wrażenie, że ja w to gram, bo po prostu tam nie było gameplayu. Przez ostatnie 3 czy 4 godziny, które oglądałem, to gameplayu było no tyle co walka z bossem i koniec. A tutaj to? To, to co ty mówisz, te filmiki zastąpiły właśnie kasety, bo jeżeli chcesz 100% fabuły znać, to każdemu kto będzie to słuchać i grał w Metal Gear Solid jednocześnie, bo to jest najlepsze połączenie, to słuchajcie kasety, słuchajcie kasety, które są w grze. Czyli które w tle możesz słuchać Walkmana, tak? Dokładnie, dokładnie i tam jest naprawdę masa fabuły, masa fabuły przed tym co się działo, przed, przed Phantom Painem, w trakcie wszystko jest poszczególnie wyjaśnione, tak? Więc Więc chyba... Chyba zastąpili fabułę właśnie podcastami. E, ty, Tomku... Poszli porozum do głowy. E, tak, Ty Tomku masz, mówiłeś, że masz tą angielską wersję, czyli nie masz polskiej wersji, czy i tak masz polską wersję? E, nie, wszystko z po angielsku i z tego co z, z Rafałem gadaliśmy przed, to, to tak, nawet ta tak. z polskiej dystrybucji nie, nie będzie lokalizowana o Boże, no, bo na myślałem, na tym, że napisy będą właśnie nie będzie, na, na, na Sony Polska wiesz tam na Facebooku ich spamowaliśmy i, i też mówili, że nie będzie tej gry no, podobno, podobno Hideo się tam wiesz, powiedział, że nie, bo nie i koniec, on chce, żeby było tam tylko tak jak on sobie życzy no. ale sobie. to dziwne, wiesz bo, bo podejrzewałem, że so Sony by zrobiło chętnie, tylko właśnie to podobno z Konami blokada wyskoczyła, tak, tak było tam napisane Mm -hmm. Że to wie, że to nie, nie, nie była wina tutaj po stronie Sony, żeby tam nikt nie hejtował bez sensu. ich za co innego można jechać, ale, ale konami. Ale słuchaj, ale jest teraz ciekawe, no, w Niemczech mają swoją wersję mimo wszystko. No to w, ta w takim razie, jeżeli chciał tylko te dwie wersje, e, właśnie nie być, wiem, właśnie się zastanawiam bo ba Bardziej być zrobił, może Japoński chodzi o bardziej mu może chodziło o jakąś tam wizję swoją, tak, że on, on ma mieć tylko te dwie oryginalne wersje i koniec japońską i angielską, czy tam amerykańską i, i tyle i w sumie ja go trochę rozumiem, no i jestem ciekaw, czy Niemcy nie mają oni mają wszystko w ogóle w dubbingach ale czy, czy nie mają chociażby tych głupich napisów no to, to, to, to akurat trzeba byłoby sprawdzić wiesz co, ja ostatnio oglądałem jakiegoś streama, ale nie wiem czy nie z mgs -a, czy nie, widziałem coś po francusku, ale nie, nie dam głowy, że to jest MGS ale to powiem wam, że jutro wszystkiego się dowiemy. ja jutro będę wszystko wiedział. Tak. Więc, ale wydaje mi się, że, że będą napisy, tak czy siak, i tak będą napisy i tak będą napisy, akurat to jest dla mnie dziwne Wiesz, o, powiem ci tak, ja znając to co, co jest możliwe przy robieniu napisów na, w naszym rodzimym języku to jednak chyba wolę się skusić na angielski i ewentualnie jak czegoś nie rozumiem sobie samemu sprawdzić no jak miałbym tam, wiesz, wyjeżdżać z napisami typu szary lis, albo wiesz, goły wąż i, i tego typu przetłumaczone, wiesz, ksywki i tego typu rzeczy, no to bym zwątpił. No, ale no to, to, wiesz, to zobacz sobie na tłumaczenie Diablo 3, tak? Tam tego typu rzeczy są bardzo fajnie przetłumaczone i to dobrze pasują, po prostu przydałby się dobry tłumacz, który umiałby to dobrze przetłumaczyć, ewentualnie zostawić te nazwy, które wydaje mu się, że nie trzeba tłumaczyć. Nigdy nie usłyszysz e, Batmana jako człowiek nietoperz, tylko po prostu no. będzie Batman zawsze, Słuchaj, tak? I nikt tego ci nie przetłumaczy. Dobra, dobra. No. Chłopaki, to psy przetłumaczcie, to przetłumaczcie, tak jest. No. to przetłumaczcie teraz, jak, jak, jak się nazywa główny bohater, Panisz Venom Snake. <głos> no, a tak, ale w tym momencie zostawiasz to, tak? On ma mieć taką nazwę i, i imię. Pomitiż no, no kurde, super. Nie, no po prostu Niektóre rzeczy się nie tłumaczy i nie być. Ale nie ja tłumaczyć. to wiem, ja to wiem. No, no, wiesz, ale to problem jest my taki, myślę, że... że oni tego czasami nie wiedzą. No, no czasami były tak, takie lokalizacje. Tak, no. tak, tak, to tak, tak. I teraz wiesz, ryzyko, czy w lewo, czy w prawo, no to nie do końca jest zawsze dobre. No. A wiesz, zrobią ci taką lokalizację, że będziesz musiał potem język konsoli zmieniać na angielski, żeby pograć po ludzku. Mhm. Ja, ja myślę, że poziom lokalizacji polepszył się. Ja, ja mam takie wrażenie, że te gry są coraz lepiej lo lokalizowane i nie ma już takich kwiatków. Mo może czasami jeszcze sporadycznie się zdarzą, ale ja myślę, że gdyby ktokolwiek to przetłumaczył, to zrobiłby to dobrze. Zobacz, nie wiem, czy grałeś w polską wersję GTA, ale została świetnie, świetne są te napisy. Naprawdę jeśli świetnie. Nie, grałem, grałem. No, na PS3 była normalnie przecież lokalizowana. Tak. I powiem Ci, że to jak oni gadają między sobą... Bo i tam, spoko. I te napisy, jak są wkomponowane, no dla mnie rewelacje. Nie wiem, tłumacz, ktokolwiek to tłumaczy. Kurwy to, solidnie leciały, to pamiętam. Tak, kurwy solidnie leciały, ale to wszystko miało ręce i nogi. I, i, i to było super. I jeżeli ktoś by wiedział, ktoś się, kto, kto się na tym zna, myślę, że MGS-a spokojnie też by ładnie sobie to wszystko przetłumaczył i nie miałby z tym największego problemu. No, ja bym się wcale nie, nie pogniewał, jakby tu napisy były po polsku i myślę, nie, że no, dużo to ludziom jest. by to dobrze to tak. Tak, no. tak? Tak, tak, tak. Szczególnie, było że to... Dziwnie. Znaczy ja też bym nie ale miał to nic jest opcjonalna sprawa, Żaden więc... z pięciu nie był lokalizowany, czy z sześciu, czy... czy z no to właśnie najwyższy czas na taki ruch, tak? No. Wyją... Wyjątek potwierdza regułę. E, a wiesz, a, ale to tylko op opcja alternatywna chcesz, bierzesz, nie, nie chcesz, to sobie to zostawiasz, nie więc nie no, mogłaby być, to nie ukrywam mogłaby być, nie narzekałbym e, no, e, więc e, słuchajcie Yy, dobra, więc myślę, że chyba temat główny pomału będziemy zamykać, czy jeszcze masz Rafał, yy, do Tomka jakieś pytania czy... kurwa setki, ale to wiesz poczekam już no, do przyszłego odcinka no, ja myślę, że 5 czy 6 godzin to też tam zbyt dużo nie, nie powie Ja wiem, że ty no już ma, jutro właśnie, będziesz sobie właśnie. ogrywał więc y, będziecie mogli spokojnie w kolejnym odcinku gadać o tym, ile będziecie chcieli nie, ale, aż... to, ale to bardzo dobrze mówi o tej grze, skoro na, na, na, na 5-6 godzin dopiero tylko tyle mogę powiedzieć to jeszcze dużo jest do odkrycia w tej grze i no dobrze, bo to będzie długa gra no należy się, trzeba grać w to kurcze, tyle lat się czekało mhm. no, no tak. dokładnie, tak, tak, o, tak. to się ciągnęło przecież, wiesz, są tak. gry takie że odpalasz, kurde, dwa razy się tam przefruniesz jakimś siatkiem i spizerzasz o kurwa, jaki chujowy model jazdy no nie, nie pogram w to dłużej niż 3 godzin mhm a jak model jazdy koniem? Zajbist Jest dobrze. Jest, Jest naprawdę. Dobrze? Ja ta gra zasługuje na 10 na 10. Ale... Jest, no... ale, ale zrywa tylną osią, tak? Czasem, czasem na ty, jak na dwóch przednich kopytach może, <laughs> może chodzić, jak tam z górki niefartownie wpadniesz, wiesz, to, to, to, to coś podobnego do płotki pewnie, wiesz, ta, sam, ta sama rasa konie nie. Dobrze, dobrze. To będzie <laughs> to w roku. Dobrze. E, dobra, słuchajcie, drodzy słuchacze, zamykamy ten temat, jak widzicie, e, Rafał już jutro będzie grał, Tomek Tomek pewnie i tak gra, i, i tak będzie grał, więc to bym MGS... Tomek nie przestał, nawet cały czas gra przez odcinek tak, teraz. E, e, Ogólnie ja uwierzyłbym w to. E, tak czy siak, słuchajcie, na dzień dzisiejszy MGS-a chyba póki co możemy polecieć. Ja myślę, że ci, co mają kupić, to już i tak mają swojego preordera zrobionego, a ci, co go nie chcą kupić tak jak ja i nie mają zamiaru tak jak ja to i tak go nie kupią, e, więc... Nie, ale na koniec, na koniec mam jeszcze no. najważniejsze pytanie, już. Znaczy nie no. to nie jest pytanie, to jest takie bardziej, wiesz, żeby żeby tutaj podsumować, no bo powiedziałeś coś bardzo ważnego, wszyscy co mieli kupić już pewnie go kupili i ja uważam, że to jest cholerna prawda, e, ale teraz właśnie zadajmy sobie pytanie dla tych, którzy jeszcze nie kupili, czyli dla tych, którzy prawdopodobnie, a dużo takich osób jakoś ostatnio zauważyłem na internetach, Którzy Metal Gear nie mieli do tej pory przyjemności obcować jakoś tak dłużej i boją się, że ta fabuła ich zblokuje. Ale Czy... to, to. Wiesz co, powiem ci po sobie: jak gdybym miał wskoczyć w mgs to ewentualnie bałbym się jego, całe, tej całej japońskości tego tytułu. Że gracz amerykański, który gra w Kola i miałby odpalić sobie to jakiś ambitniejszy tytuł prosto z Japonii, miałby problem właśnie ze zrozumieniem może tego, ale chociaż też to części... możesz w finalu mówić, a tutaj no, to tak ale nie, no mimo nie wszystko takiej jest, takiej jest, jest trochę powalone, słuchaj, jak ja grałem kiedyś w tego starego MGS-a i go odpaliłem, to ja mówię, o Boże, w Europie takich gier nie ma. Znaczy nie, o... no dobra, no mają chore akcje, tak, to no, oczywiście są rzeczy, tak, które tak, są tak. dziwne. I właśnie o, o tych dziwnych rzeczach mówię, no ta gra jest specyficzna i każdy, kto grał w MGS-a i choćby jakiegokolwiek przeszedł, no to z automatu staje się go fanem. I ja, ja wiem, że tam, że, ta, że, że tak jest, trzeba po prostu trochę dać temu MGS-owi i się, się, trochę porwać. Ale wiesz, no. oni mają dobre znaczenie na, na wszystko, razie, no. tam nawet jak patrzysz na nieśmiertelnego gościa, to zaraz jest wiesz, nanomaszyny i tak dalej i wiesz, on dlatego jest nieśmiertelny i, i coś wszystko sprawdza. Mm -hmm. e, tak, znaczy mi, mi się to wszystko podoba, cały ten e, świat, to w jakich czasach e, żyje Snake i gdzie to w ogóle się odbywa, to jest świetne, to jest e, i tak bardzo dobrze, ale mówię Ci, że ten tytuł jest zbyt ambitny, e, nie powiem, że jest ciężki, bo wydaje mi się, że gdyby go wziąć na minimalnym, to to można by było sobie przez niego przejść Eee... Zawsze może założyć czapkę z kuczakiem, która w opcjach jest do włączenia, nie wiem, chyba zmniejsza no poziom gry. No właśnie o takich rzeczach mówię, no nie? To nie są normalne rzeczy. To są dziwne rzeczy, tak, dla normalnego oso normalnej osoby to są dosyć dziwne ale, rzeczy. Ale, to słuchaj, takie... bardzo, ale byłeś kiedyś na wojnie, że mówisz takie rzeczy. Słuchaj, no gdybyś na wojnie na polu kurczaki, zobaczył nagle gościa, gdybyś zobaczył gościa, który ma kurczaka na głowie, to podejrzewam, że też byś się wiesz, zastanowił pięć sekund o co chodzi, no a no te pięć sekund by być... decydowało o twoim życiu. tak? I, I właśnie na tym polega łatwość tej gry. Na tym poziomie z kurczakiem. No, no, że to jest no wiesz, no rozproszenie. No, okay, widzisz, tak no ty sobie to w ten sposób będziesz Nie, no tłumaczył, no dobra, ale będę się zastanawiał, co to w ogóle jest. Ale Tomek... W odczuciu twoim takim wiesz, że, że nie grałeś w żadnego Metal Gira wcześniej. Jak odbierasz tą grę? Tak spróbuj się postawić, jest, to jest chyba najlepsza część, żeby zacząć w ogóle z Metal Gear Solid, tak? To, to jest najbardziej europejski, czy tam amerykański, jakby to mówicie, Metal Gear. Tutaj jest wszystko Myśl, że jest w stanie Możesz potem do, nie wiem, żeby żeby po nim wciągnąć trójkę, po trójce jedynkę. Czy dobra, jedynkę to powiedzmy, że nie bez odświeżenia wersji to będzie za trudno w dzisiejszych czasach. Ale wiesz, gdzieś tam dalej. To zależy wszystko, jak się fabuła rozkręci, bo tak jak mówię, no na razie tej fabuły to tutaj nic nie ma, a, a jeżeli chodzi o samą mechanikę skradania i jako skradanka, no to według mnie chyba na, na obecnej generacji konsol nie ma e, tak dobrej skradanki. Nie ma, jest, jest, jest Sniper trójka Afryka, tam troszkę można się poskradać i postrzelać, ale tak, to, no to jest jedyna gra w swoim rodzaju w tym momencie. Więc trzeba brać i grać. No to jest, jest, jest genialna ta gra. No teraz, teraz nadal cały czas gadam z Wami i, i siedzę i gram bez dźwięku. I to jest straszne, bo dźwięk w tej grze to jest mistrzostwo świata. Jedna słuchawka na, na ten, na podcaście, druga słuchawka na tym, na Metal Gear. Tak. Dobra, więc słuchajcie, to tyle, jeżeli chodzi o Metala więcej o metalu powiemy w następnym odcinku na pewno to powiemy wam tip to co o nim myślimy to tylko dzisiejsze nasze pierwsze wrażenia bo Tomek miał z tym styczność i właśnie Tomek miał styczność jeszcze z wielą, z dużą ilością gier więc może zacznijmy od początku na numerze jeden Tomek masz Life is Strange więc wiemy mniej więcej co to jest ale możesz przybliżyć słuchaczom co to jest i czy będziesz kupował kolejne odcinki tej gry o, Dobra, więc tak, life is strange, życie jest życie jest dziwne, tak samo jak według mnie jest dziwna ta gra, bo kurczę, jest no, ciężko jednoznacznie opowiedzieć o czym ta gra jest, no, ponieważ mamy wiele wątków, yy, wiele wątków, który tak naprawdę każdy z tych wątków mógłby pociągnąć tą grę. Być po prostu głównym tym wodkiem. tak? Są to na przykład powiedzmy sobie zbliżające tornado, które ma zniszczyć miasteczko, no, e, które widzimy w dziwnych wizjach albo albo w czasie. Są problemy głównej bohaterki. Są problemy głównej bohaterki, która jest uczennicą w szkole Blackwell i, i, i, i mamy też perypety jej przyjaciółek, jej, jej takiej dobrej przyjaciółki, która jest niebieskim emo. Jest tam wątek zaginięcia dziewczyny. No, jest po prostu tego dużo. I no, trudno, trudno mi, mi, mi wskazać powiedzmy sobie, główny wątek. Co jest z jednej strony plusem, a bo dużo się dzieje, dużo się dzieje, a, ale też jest dużym minusem, powiedzmy, o czym powiem za chwilkę. E, o czym to ta gra jest? Najlepiej, najlepiej powiedzieć, że to jest taki doroślejszy The Walking Dead. Tak, no, mechanika gry to jest po prostu stajemy główną postacią i dokonujemy wyborów w, w otaczającym nas świecie. A wybory są naprawdę różne, od, od podstawowych takich jak czy się umyć, ubrać, czy zagrać na gitarze, czy z kimś porozmawiać, powątki, czy kogoś uratować, czy, czy, czy cofnąć czas, bo właśnie też trzeba powiedzieć. O cofaniu czasu. Czasu, czasie, o cofanie w czasie, o na przykład, tak można powiedzieć. Mamy mechanikę, którą też jestem zawiedziony, bo... Oglądając przedpremierowe filmiki tej gry, yy, myślałem, że to będzie właśnie główny feature tej całej gry. A powiedzmy, sprowadza się do takich podstawowych funkcji, jak, jak yy, po wysłuchaniu kwestii, które, które opowiadają inne postacie, możemy zdecydować się, czy cofnąć naszą decyzję i wybrać coś innego, czy nie. Praktycznie do tego się przydaje cofanie czasu. Jest są też tam powiedzmy elementy takie logiczne, do których też się przydaje cofnięcie czasu. Na przykład spada jakiś przedmiot potrzebny do upchnięcia fabuły do przodu i wpada nam za szafkę. I, I mając tą wiedzę cofamy czas, podkładamy kartonik pod tą szafkę, przedmiot spada na kartonik i możemy kartonik wyjąć razem z tym przedmiotem. Więc takie takie takie śmieszne ciekawe rozwiązanie z tym czasem wiecie co mi się podoba w tej grze, bardzo mi się podoba widzieliście jak ta gra wygląda? to jest taki malowany obraz niczym, nie? to jest taka śmieszna, śmieszna, śmieszna grafika, bardzo, bardzo fajna to jest grafika, ale jest dziwna I, i co jeszcze można powiedzieć nie wiem czy przez tą grafikę, czy ogólnie przez to całe jak to wszystko wygląda, ale jest tam naprawdę realistyczny klimat Tak? wydaje mi się, że akcja może się również dziać w naszych czasach bo, bo problemy poruszane w tej grze są, są powiedzmy na, na, w naszych czasach tak? imprezy dzieciaków, uciekające dzieciaki od rodziców, tak problemy z narkotykami z innymi dzieciakami no po prostu powiedzmy sobie e, normalne codzienne życie dzieciaków, którzy chodzą do gimnazu, tak? no czy tam do liceum, bo nasza postać ma już 18 lat, tak jest w fabule powiedziane, pewnie ciekawe, że pewnie się w ten sposób zabezpieczyli przed niektórymi scenami które możemy zobaczyć w grze co mi się podoba jeszcze? No, decyzje. Decyzje, bo rodem właśnie z tych wszystkich gear Telltale, tell, bardzo dużo zależy od tego, jakie decyzje podejmiemy. I niektóre decyzje mają swoje następstwa, powiedzmy, w parę minut do przodu, e, a niektóre następstwa tego, co, co zrobiliśmy w danej, w danym momencie, widzimy dopiero na koniec, na koniec odcinka i powiem, że to są najmocniejsze, najmocniejsze elementy, jeżeli chodzi o całą grę. Tak? Zakończenie odcinków zrywa beret. Każdego, zakończenie każdego odcinka, który jest do tej pory 4 e, zerwało wszystko, co, co, co widziałem w tej grze. Bo przez większość czasu po prostu się w tej grze nudziłem, tak? Nudziłem się. No, chodzicie chodzicie po szkole, chodzicie po swoim pokoju, chodzicie po miasteczku dookoła tej szkoły i kurczę, robicie podstawowe rzeczy. Podchodzicie do gościa, który siedzi na, na, na trawie, rozmawiacie z nim, co u ciebie, jak tam w szkole, jak, co, co tam wypuścisz coś na Facebooka, dobra, idziecie do kolejnego gościa, on jeździ na deskorolce, o, zrób jakiś tam trik i, no, rozumiecie? Jakbym chciał takie rzeczy robić, to bym wyszedł sobie na podwórku i bym to porobił. Potrzebbym do jakiegoś pana na przystanku, zapyta się, o gdzie pan jedzie? A jedzie pan tam, to ja może z panem pojadę, tak? No i wielu ludziom się podoba to, że, że, że ta gra właśnie tak przedstawia to wszystko, ale z drugiej strony mi się to kurczę nie podoba, bo zanim zobaczyłem końcówkę każdego odcinka, to miałem już dwa razy pomysł, żeby tą grę po prostu wyłączyć. Ta, ta, jak dla mnie to jest bardzo nudne i troszeczkę to jest źle zrobione. Ale z drugiej strony jest to zrobione właśnie w ten sposób, żeby żeby żeby pokazać jak, jak, żeby pokazać jak błahe z pozoru wybory, e, czy na przykład e, wziąć, kurczę, czerwoną bluzkę, czy zieloną bluzkę, mogą skutkować w późniejszym, e, w późniejszym czasie jakimiś zdarzeniami. I, kurczę, ta gra robi to naprawdę bardzo dobrze. E, bo jak w serii Telltale dokonujecie jakiegoś wyboru, to jest praktycznie, czy skręcić w lewo, czy skręcić w prawo, czy pójść teraz, czy siedzieć cicho, tak? A tutaj, no, kurczę, tu nie chcę spoilerować, bo, bo, bo, naprawdę warto, warto dokonać te wybory, zobaczyć jakie są, jakie są wyniki tego ale są wybory, przez które nasza, powiedzmy sobie, postać w grze może zginąć, tak? I, i, I to jest jedna z główniejszych postaci tej gry i po prostu ona może zginąć już w drugim, powiedzmy sobie, sezonie i nie będzie jej przez kolejne sezony, więc tutaj należą się brawa dla twórców, bo, bo kurczę, fajnie im to wyszło, tak? Jestem ciekaw, ile jest takich różnych, różnych zakończeń, ile, ile ścieżek może ta gra pójść, bo no, fajnie jest to, fajnie jest to, kurczę, wykonane. Mam po prostu wrażenie, że ja zmieniam historię dzięki temu, że dokonałem takich, a nie innych e, takich, a nie innych wyborów, tak? E, powiedz mi, Tomek, w takim razie, e, czyli spokojnie możesz ją porównać do gier z serii Tato Games? Tak, na pierwszy rzut oka bardzo można. Jeżeli komuś się podoba ta mechanika, no to się odnajdzie bardzo szybko w tej grze ale się, kurczę, znudzi, znudzi tą codziennością. tak no, Tam, kurczę, jest fajna historia. Jestem ciekaw, jak się ta historia rozwinie. Końcówki każdego z epizoda się kończą mistrzostw, mistrzostwo, mistrzostwo, mhm. pod względem tego, co, co, co wybierzecie. Ale, no, kurczę... Tak naprawdę o całej tej grze zadecyduje ostatni, ostatni, odcinek, który będzie miał premierę niedługo i tam się wszystkie wątki główne ro, ro, ro, rozwikłają i, i, jestem ciekaw. No, gra w końcu mnie zainteresowała, ale byłem już bardzo bliski temu, żeby po prostu ją rzucić. No, bo to jest kurczę, to jest historia hamburgierskich nastolatków i ich codziennego życia w szkole, plus tam powiedzmy sobie pomieszana z jakąś większą intrygą, no. Nie, nie byłem e, przygotowany Tak, e, ale powiem ci szczerze, że ja też e, grając tego The Walking Dead, e, też nie podobało mi się, że wykonuję pewnego rodzaju schemat cały czas Może akurat ty robiłeś podobne rzeczy a ja wykonywałem ten sam schemat, więc może to nie do końca jest to samo, ale też e, nie podobało mi się to właśnie, że cały czas kółko robię to samo i w sumie po prostu trochę się zmienia z tym, że i właśnie to jest do ciebie pytanie. W Walking Dead bardzo często było tak, że mimo wszystko jak coś zrobiłem, to i tak ta fabuła bardzo często wracała na te tory, którzy, które twórcy sobie z, wymyślili wcześniej. Jak jest właśnie w grze, którą ogrywałeś? Czy tutaj tak samo jest, czy po prostu jak pójdziesz w lewo, to pójdziesz w lewo i będą wszystkie następstwa lewo i nie będą cię kierować na prawo, tylko będziesz szedł do końca w lewo i to będzie zupełnie co innego. O to mi bardziej chodzi. Wiesz, czy, czy twój pierwszy epizod będzie może być zupełnie innym epizodem niż mój, czy tylko dajmy na to w 10 czy 15 Wiesz o co mi chodzi? Wiem o co ci chodzi. Tam na zakończenie każdego epizodu masz ekran z podsumowaniem No swoich to tak poporów. samo jak w grach tej games Masz identyczne, Dokładnie, no, Dokładnie. No. I możesz porównać to z tym jak wykonali to inni ludzie na całym świecie i też możesz to porównać do tego jak wykonali to twoi znajomi. I bardzo się zdziwiłem i zaskoczyłem miło z jedną rzeczą. Mhm że mm, powiedzmy sobie było bardzo dużo rzeczy w grze, o których ja praktycznie nie miałem pojęcia, że mogę wejść z nimi w interakcję. Tak? No, na przykład na holu, na holu akademika była, była kartka, na której po prostu można było się podpisać albo albo jakiś e napis zetrzeć. Ja po prostu olałem to, bo stwierdziłem, że to jest element dekoracji, otoczenia i tyle. I nic się z tym nie da zrobić i poszedłem. A wiele, wiele osób było właśnie procent Pasek, że jedni zmazali, jedni napisali, więc takich wyborów jest o wiele więcej, co jest fajne. Wydaje mi się, że każdy odcinek kończy się na dwa sposoby, na sposób A i na sposób B. I według tego, jak się skończy dany odcinek, historia jest dalej prowadzona, więc może być, może być trochę, trochę zakończeń, ale na pierwszy rzut mhm. oka masz wrażenie, że jest... jest mm, ty robisz historię, że ją rzeczywiście zmieniasz, tak? Że rzeczywiście ją zmieniasz, tylko właśnie też troszeczkę w oczy razi, że za każdym razem, jak podejmiesz jakąś decyzję, wyświetla się o tym komunikat, tak? Wyświetla się komunikat, że właśnie podjęłeś przed chwilą decyzję, może pomyśleć o tym, żeby ją zmienić, albo zobacz, co się stanie, jak odpowiesz inaczej. I to właśnie zachęca do wykorzystania tego motywu cofania czasu, że i po przesłuchaniu powiedzmy drugiej, trzeciej decyzji odpowiedzi, jakie ma skutki, jak się potoczyła, może zadecydować jaką główną decyzję zrobisz i po prostu popchnąć fabułę dalej. Ja od razu ci powiem, że, że nie stosowałem tego cofania czasu, bo po prostu stwierdziłem robię, robię fabułę tak jakbym ja sam odpowiadał w normalnym życiu. Jestem ciekaw jak właśnie ta gra się zmieni. I, i fajnie fajnie, fajnie można powiedzieć jedną no, rzecz, że manipulacja czasem jest kurczę strasznie skopanym wątkiem bo, bo tak naprawdę masz wrażenie, że możesz go użyć w każdym momencie w grze, ale w tych momentach, w których ty byś chciał użyć tą moc, to fabuła ci mówi, nie, nie użyjesz. Nie użyjesz tej mocy teraz, bo, bo, bo... tak leci fabuła i to strasznie boli, wiesz, to to, to kurczę... Yy z jednej strony masz naprawdę wolność w dokonywaniu wyborów i kształtowaniu swojej historii a z drugiej strony widać, że tak jak właśnie powiedziałeś, że są tory którymi ta gra musi tą historię poprowadzić i mm. o tym przekonałem się pod koniec trzeciego epizodu którego końcówka po prostu wywoła powiedzmy sobie u mnie ciarki na całym ciele, jak zobaczyłem jak, jakie moje decyzje właśnie pozornie błahe decyzje doprowadziły do po prostu koszmarnego koszmarnego losu jednej z postaci co, co właśnie w tym momencie mi się to ogromnie spodobało, bo stwierdziłem, że rzeczywiście to jest kawał dobrej gry. Następnie na samym początku czwartego epizodu wszystko wróciło na normalny tor i, i, i w tym momencie powiedziałem, nie, kurde nie. Więc mhm. zobaczymy co będzie z czwartym epizodem. No jestem zainteresowany tą grą, ale miałem chyba zbyt duże oczekiwania, ponieważ nasłuchałem się ludzi, którzy naprawdę wychwalali tą grę i, i no jestem zawiedziony. Powiedzmy sobie, jestem troszeczkę zawiedziony. Jest to naprawdę ciekawa gra, ale nie wiem, myślę, że każdemu się raczej nie spodoba, tak? No tak, no, no właśnie o to mi chodziło, znaczy ja, ja ją widziałem tylko, że już w sumie nie pamiętam a ta, a ta gra chyba wyszła na początku tego roku, z tego co pamiętam, te pierwsze odcinki chyba było w styczniu albo w lutym z tego co mi się wydaje, więc w styczniu chyba więc... No i jedno, jedno co, mam, no no. co muszę powiedzieć, to po prostu za nic w świecie nie potrafię się zżyć z główną bohaterką, no po prostu wokół mnie jest tysiąc razy bardziej interesujących i integrujących postaci a ja muszę grać jakimś bezpłciowym po prostu stworzeniem, które chodzi i, i ze, o wszystko lamentuje i o wszystko ma przemyśleć, no po prostu nie, nie potrafię wejść w skórę tej postaci, nie potrafię może to jest najgłówniejszy problem mój z tą grą no tak E, dobra Tomku, więc e, Life is Strange, e, ja z tego co Cię usłyszałem to chyba dla fanów e, gier Tale, e, -tale, tale, tale bo można spokojnie polecić e, a tak to chyba inni e, no ch mogą spróbować wydaje się to dobrą przygodówką może z jakimś tam twistem, ale, ale też nie można zbyt dużo od niej oczekiwać w takim razie E, dobra, więc to tyle, słuchajcie, to, to tyle jeśli chodzi o Life is Strange, e, jedźmy dalej, jedźmy do tematów e, kulturalnych, dawno ich nie było, e, Rafale, e, czytałeś jakiś komiks, więc e, pochwal się, co za komiks czytałeś i czy jest dobry. Oj, w zasadzie to już dawno temu go czytałem, e, słuchajcie, no, no. czytałem Darta Weidera z tego co mi wiadomo to trzy komiksy wyszły yy, o Kwiezdnych Wojnach związane yy, bodajże o Księżniczce Lej no ale nie wnikam, pozostałych nie czytałem ten gdzieś tam mi został zarekomendowany i, i Darta Weidera sobie, sobie przeczytałem yy, w sumie sporo zeszytów, kurczę fajny jest, naprawdę jest fajny bo, bo, bo jest taki dosyć yy, no, czego byście się spodziewali po, po komiksie o Darcie Wejderze? No, że będzie chodził, kosił, zabijał i będzie po prostu sobą, <śmiech> tak? No i dokładnie tak jest, no. Jest dokładnie tak, no, gdzieś tam, już nie, nie wnikając w fabułę, ale już na samym początku są, są jakieś świeże elementy typu, yy, że, że, że jest trochę takim, wiesz, przegranym i, i, i wygnanym, tak? W związku z tym musi sam sobie zacząć yy, tworzyć wszystko dookoła siebie. No więc dokładnie to robi, wiesz, jedzie tutaj gdzieś, zdobywa surowce, po chwili jedzie gdzieś indziej, zabija kogoś innego i wiesz, zdobywa sobie od zera pozycję i tak dalej, i tak dalej. I robi to wszystko w takim naprawdę fajnym stylu, że aż zaczyna się go lubić, tak? Czego raczej po filmach nie można było stwierdzić, że, że ktoś będzie lubił Darta a tutaj jest tak, no, wiesz, no da się lubić, naprawdę, fajna postać. Znaczy, wiesz, tu, tu jest głównym bohaterem, więc, e, więc to co innego. Powiedz mi, Rafale, czy to jest, to jest ten komiks z tego roku? Tak, to jest ten komiks z tego roku, no. tam wydany po angielsku póki co. I, tak, tak, tak. To nie, to bo po prostu sobie to. Otworzy, w, ot, otworzyłem sobie, widzę okładki, widzę nawet te są na Marvelu, można sobie sprawdzić. Są, z tego są. To jest trochę Marvela, więc... Kurczę, trochę krótkie są te odcinki. Przyznam szczerze, że to mi trochę bolało, że, że, że jakoś tak, wiesz... Ale to takie komiksy teraz są. Takie, no takie, są, takie teraz są. No, takie są. Dobrze się czułem. Shitty, no. Wiesz to dobrze się czułem wtedy, jak zapominałem o nim i, i potem po jakimś wiesz, miesiącu czy jakimś dłuższym okresie czasu leciałem od razu dwa-trzy odcinki naraz. To wtedy, wtedy było w porządku, tak. Wtedy mogłem sobie regularne, nie wiem, pół godziny czy 40 minut poświęcić, żeby tam dobrze się wczytać w każdy kadr i, i, i wyłapać z niego wszystko i. No jakoś się wciągnąć w tą historię zdążyć, no bo kurczę, no przez 12 czy 15 stron naprawdę trudno się w tą historię wciągnąć, umówmy się no to jednak w tym momencie, wiesz z jednej strony oglądasz jakieś seriale, z drugiej strony wgrasz w jakieś gry, z trzeciej strony czytasz jakieś komiksy i to wszystkiego po trzy, po trochu i wiesz i weź nagle wkręć się w historię w 15 stronach, no to jest słabe no ale trudno, tak już musi być i w sumie biorąc pod uwagę to ile już odcinków wyszło, to to jest dobry moment, żeby go polecić, żeby sobie każdy mógł go ogarnąć, załatwić, kupić czy tam cokolwiek zrobić i, i zapoznać się, bo fajna historyjka jest. Podoba mi się. Jak ten. Jak chcesz, Rafala, bo na ogół wszystkie tego typu komiksy później wychodzą wydania zbiorowe, więc sprawdzasz się wcześniej czy później wyjdzie wydanie zbiorowe tego i będziesz miał tak takiej książce siedem komiksów. Ja po niego sięgnąłem w momencie, kiedy właśnie nie miałem nic ciekawego akurat do zrobienia. Teraz był okres wakacyjny, też nie było, wiesz, nie było konsoli, nie było żadnych seriali nowych i tak dalej. No też to był po prostu dobry moment na ten komiks, ale. Ale naprawdę jest godne polecenia. Nie wiem jak dwa pozostałe z tej serii, ale, ale ten jest w porządku. Tam w ogóle są takie dwa elementy, które po prostu ryją beret. Są dwa droidy. Jeden to jest taki odpowiednik C3PO, a hmm. drugi to jest odpowiednik Artu. Tylko wiesz, to nie są dokładnie te same droidy, tylko to są jakieś tam ich odpowiedniki skądś tam wyciągnięte, jakoś tam fabularnie uzasadnione. Eee. A widzę, w okładce trzeciego tego. Yy, tak, one się zaraz od razu na początku pojawiają, Ach, wiesz? Tak, Dlatego tak. o nich mówię, bo one tam żadnej fabuły nie zdradzają. Tylko yy, wiesz, wiesz co one mają w głowie, czy tam, nie wiem, w układach scalonych? Jeden mhm. jest mistrzem tortur, a drugi jest w ogóle jakimś, wiesz, psycholem zabijaką. To akurat pod Darwejdera. Jak znam. Dokładnie. Artu, Artu Ditu jest po prostu, wiesz, yy, kimś, kto by po prostu zabijał na, dla humoru i dla, dla żartu a c jest, wiesz, mistrzem tortur, więc to po prostu, jak one się tam zaczynają, wiesz, wreszcie udzielać te, te, te, te droidy, to jest po prostu, no, no fajne, fajne, no bo, wiesz, niby one cały czas jak kojarzy z tymi oryginalnymi postaciami, no jakby nie patrzeć wyglądem, a wiesz, a tutaj one robią coś zupełnie innego, nie? I to, to sprawia świetne wrażenie. No mhm. i tak, więc ja, ja widzę ten komiks y, może dać radę po podobałem mi się jeszcze y, na zakończenie y, rysunki tak, kreska jest ok moim zdaniem kreska jest ok y, mm. fajne były ujęcia już nie powiem w tym momencie, w którym zeszycie ale, ale był jeden taki moment gdzie się jakaś tam solidna walka kręciła i, i tak było właśnie, wiesz, dużo widać na, na różnych kadrach, z lewego na prawy przeskoczenie, tak, potem w dół, wiesz, także nie po kolei do końca czytałeś, nie książkę nie były one jasno, powiedzmy rozdzielone te kadry, tylko tak się wszystko działo, wiesz, trochę w jednym miejscu i to było naprawdę fajnie zrobione takie takie ujęcia mi się zawsze podobają, kiedy ktoś musiał, wiesz, się chwilę zastanowić nad tym, jak to ująć wszystko i kilka obrazków złożyć w całość i, i tutaj też takie miejsca się znalazły. Nie, jest fajnie, jest fajnie, są też jakieś zaskoczenia fabularne, tak, nie, nie jest taka, wiesz, prostoliniowa ta fabuła. Myślę, że on jest w ogóle fajnie, wiesz, umieszczony w timeline'ie całego uniwersum, powiem Ci fabularnie. To, no, no, no, no. to jest, to no, jest tam. dobry, dobry moment, ciekawy moment, nie? Bo już nie, nie, nie, powiem więcej, bo wiesz, bo fabułę zdradzę, tam mi się dopiero bodaj, że w szóstym zeszycie pojawia coś ciekawego, ale, ale jest fajnie. I myślę, że no biorąc pod uwagę, że komiks to naprawdę niewiele czasu wymaga, żeby go poświęcić na, na poczytanie go, to, to jest sam raz, żeby sobie gdzieś tam go mieć. Poza tym się dobrze go czyta nawet na komórce, wiecie, wydanie cyfrowe. Bez problemu gdzieś tam komiksy się do tego nadają, żeby po jednym kadrze sobie śmigać na komórce, więc... Można sobie przez jakąś tam aplikację yy, pociągnąć i, i, i po prostu gdzieś tam w drodze autobusem, czy, czy jak kto tam woli lubi, czy, czy co robi sobie po prostu poprzeglądać gdzieś po drodze. Mm -hmm. nie? E, dobra, więc e, słuchajcie, drodzy jak, jak słyszeliście, Rafał Wam poleca e, e, Darwidera, Vadera, e, od Marvela, który wyszedł e, w tym roku. E, Wydaje się w porządku, więc myślę, że ja też, chociaż nie czytam, być może to sp chętnie spróbuję. Słuchajcie, jeszcze na zakończenie e, hejtujemy. Dawno nie hejtowaliśmy, raczej z braku czasu niż z materiału, bo mamy co hejtować. Więc dzisiaj pohejtujemy, dzisiaj pohejtujemy i zrobi to Tomek. Tomek, e, kogo chcesz hejtować? Ja chcę hejtować i Microsoft, i, i, i Sony, i, i PC Master Race. Za aktualizację i Pacze. To, mhm. jest, to jest masakra, co, co się wy, wyprawia w tym momencie. Słuchajcie, e, o co chodzi? E, Sony reklamuje, weźcie swoją grę, gdziekolwiek gracie, tak? Udostępniają szerowanie, rozgrywki, tak? Możecie grać na, na swoim koncie, na innej konsoli. Super tylko kurde zanim ja tą grę włączę, tam muszę ściągnąć 8 gigapacchą na przykład do takiego drive Cluba. czyli już sobie nie pogram, tak? Mhm. No, to jest po prostu. To jest nie pograsz dokładnie, dokładnie, to, ja no nie wiem a ej słuchajcie, ale tak w ogóle, bo my tak czasami takie fajne zakłady robimy ja jutro wracam z konsolą do domu o 18, jak obstawiacie o której odpalę grę a, dobre pytanie, musisz zaktualizować konsolę, ale no, konsolę chyba... i te 300 chyba... mega z Metal Gear który jest jutro premierowy, więc też może usiąść trochę znaczy, 300, 300 mega myślę, myślę, że nie, bardziej będzie. a miał... nie widziałeś jak się po 16 kW ściągało? No nie, no nie, znaczy to, Tomek nawet pokazywał screen z tego Black Opsa 3, ale to wszystko chyba mu szło całkiem nieźle Tomek i tak. Nie, no, to, no słuchaj, normalnie, normalnie jak mi się coś ściąga to powiedzmy sobie 1 giga mi tak w ciągu 10 minut się ściąga, ale od pewnego momentu to co się zaczęło dziać na playce to jest po prostu... To jest paranoja, tak? Tam tam się po parę kilo ściąga, tam teorii jest mnóstwo, zmień DNS-y, yy, zmień router, yy, napraw router, kup inny router, kup konsolę, wymień konsolę, no wszystko, ile ludzi, tyle teorii, a prawda jest taka, że po prostu PSN jest zjebany i to jest chyba chodzi o to, że w Europie yy, jest inny serwer niż yy, on, chyba, on chyba jest gdzieś w Niemczech, czy gdzieś, powiedzmy, sobie gdzieś indziej i po prostu jak wiele ludzi naraz zaczyna ściągać dany tytuł albo dane grę, no to po prostu transfery padają. Albo druga sprawa to jest taka, że kurczę, może są te transfery blokowane odgórnie od Sony, żeby po prostu PSN w ogóle działał, tak? No te aktualizacje, patrzę, to jest po prostu rak, rak tych, tych, te, tego ogólnie tych konsol. No dokładnie, no to jest rak tej generacji, dobrze mówić. Ale, ale słuchaj, no dobra, ale wiesz, bo Xbox One nikogo, ale masz go, więc jak tam wygląda ściąganie, no podobno o wiele szybciej tam zapieprza panie także o Jezus co prawda tam jest opcja że możesz zacząć grać w grę szybciej zanim ona się ściągnie a reszta się dociąga podczas gry co czasem i tak nie działa bo i tak musisz czekać na ściągnięcie wszystkiego ale kurczę tam prędkości działają ok, tak a mam podpięty no dobra ale pod czy to ten... nie jest wina tego że to jest 8 razy mniej konsol na rynku prędzej dobrych serwerów nie no dobra no ale no to w takim razie co serwery w Mozambiku są rozwiązaniem na wszystko Wydaje mi się, że ilość tych serwerów albo te serwery to jakie są te serwery zobacz, że e, też usługa sieciowa e, Microsoftu była zdecydowanie lepsza niż usługa sieciowa PlayStation i dalej się to nie zmieniło i dalej wydaje mi się, że Microsoft ma lepszą usługę sieciową. Słuchaj, no skoro oni jeszcze tam mnóstwo usług sieciowych walą, wiesz Windowsem, jakieś te swoje, wiesz no kalendarze tak, tak, tak, i tak, tak dalej, to i to oni się mają większe łączy, oczywiście, oczywiście. Tak, no ale prze, przez to też Tomek mówi, że mu wszystko zapieprzał i tak to powinno działać, tak? A Sony... No wypadnie. płacisz za coś, co widzisz, że działa, a tu na Sony płacisz za coś, co widać, no to... że nie działa. Sorry, no, Drive Club był chyba najlepszym przykładem, tak? Że 10 milionów ludzi oni nie są w stanie ogarnąć, chociaż nie wiadomo, czy 10 milionów ludzi by to w ogóle ogarnęło, tak? Czy w ogóle by włączyło tego Drive Club, a oni nie są w stanie tego ogarnąć, nie mówiąc już o tym ile gra ludzi w WoWa naraz tak? więc to, to idzie samo przez się, czy GTA ile osób kupiło więc nie myślę, że Sony nie radzi sobie cały czas, ma z tym problemy, jest to może spowodowane pieniędzmi, że nie chce być może zbyt za zbyt dużo ilość serwerów płacić szczególnie, że połowa tych serwerów będzie po prostu tylko będzie ewentualnie będzie Wam przyspieszała te dane, ale, ale tak na dobrą sprawę są zbędne, bo możecie ściągać wolniej, ale oni nie będą musieli za to płacić, więc to im jest na rękę. Ale um, ogólnie to... No? to, to, to... To to no niech oni tam sobie robią, ale mi no. chodzi o te patche i aktualizacje, bo po prostu na poprzedniej generacji to jeszcze aż tak wielkim problemem nie było. Tam patch zajmował, no kurde, to były sporadyczne przypadki, żeby patch zajmował cię więcej niż 600, 600 megabajtów, tak? A tutaj już, no sami wiecie, że na tej generacji to są kwiatki, że włączacie grę... Z no, do konsoli są, są, są, i tam są. kurwa 10 i 12 giga wam się chce ściągać dodatkowych danych no przepraszam no kurde a co oni robili jak oni tą grę robili Hm, Nie no ja, ja miałem ostatnią sytuację, że, że ścią, nie wiem, odpalam sobie, a w, pogram sobie w Batmanka, z godzinka albo dwie odpalam, patrzę, aktualizacja 4,5 giga I ja wiem, że przez całe moje granie ja nie ściągnę tej aktualizacji. Nie będę czekał jak ten debil na tą aktualizację. Ja wiem, że ona mi się nie ściągnie. Więc może to sobie gram bez tej aktualizacji, no bo to nie ma żadnego sensu, tak? No i dobrze, Więc... a teraz Rafał weź sobie kup Destiny i włącz jutro Destiny powiedz mi od momentu włożenia... Nie kupuj tej... tego, nie kupuj tego. To jest a to ja to Posłucham Krystiana, <gryzny> <gryzny> <gryzny> Bardzo dobrze, bardzo nie, ale, dobrze. Nie, ale, ale wiesz, ale no, kurwa, no... Ale słuchajcie, motyw. Kupiłem no, nie do, tak no. dawno Destiny ponownie, żeby sobie pograć, bo mnie naszła ochota na Halo, na PlayStation 4, żeby sobie hmm. pograć. No to kupiłem i kurczę, włączyłem no, i ja Halo. zapomniałem, ile tam jest tych patchów, update'ów. No słuchajcie, ja grę dopiero zagrałem następnego dnia, no. Jak mi wyskoczyły te wszystkie DLC do pobrania, te wszystkie aktualizacje, no to kurde, a to jest gra na internet, w którą bez aktualnej wersji nie pogracie nie Nie, no ale, no. ale ten, ale Tomek, tu akurat yy, muszę Cię uspokoić troszeczkę, bo myślę, że jakąkolwiek grę tego typu, bo powiedzmy sobie szczerze, no, że Destiny to miało być takie im, MMO takie trochę, tak? Więc y, nastawione na, na, na częste aktualizacje, więc y, myślę, że jakąkolwiek grę na kompie byś nie odpalił, to też byś miał takie aktualizacje. E, czy byś odpalał Wowa czy byś odpalał Guild Wars, y, czy nie wiem, cokolwiek tego typu rzeczy, myślę, że też byśmy miał trochę tych aktualizacji. Ej, dobra, ale no dobra. płacisz za usługę, kurwa nie, no, mać, no. no. Nie, no, na YouTube jest to dosyć samo tak. Full HD, filmik Oczywiście, 360 tak. stopni z wyścigów F1, proszę bardzo. 60 klatek, proszę bardzo, wiesz, robisz, co chcesz, kurde, jak masz usługę, proszę, I chcesz oglądać. No płacisz ja za wiem. to, w, taki, w jaki sposób płacisz za to, oglądasz reklamy i proszę bardzo, nie ma problemu. Wchodzisz na PSN, Płacisz 250 zł rocznie, nie możesz nic ściągnąć. Dziękuję. Jeszcze spróbujcie, jak, jakbyście wiecie. Jakby ktoś dane. się bardzo wkurwił i chciał wejść na, na, na, wiecie, gdzieś tam, nie wiem, na Facebooka, na PlayStation, kogoś zjebać, żeby sobie ulżyć i tak dalej, to nawet nie macie po co, bo kurwa, jedyne co wam powiedzą, to po prostu, ej, wiesz, zadzwoń na infolinie, tutaj masz numer, nie, i wiesz, i powiedz im o co chodzi. No, ja, wam, ja wam jeszcze powiem, jeżeli chodzi o patche Bo akurat z tymi patchami Ja zauważyłem jedną głupią rzecz, którą oni robią Już pomijam, że ostatni chyba patch do Wiedźmina Też trochę zajmował e, Mniejsze o to e, ja, mam ja mam wrażenie, że w bardzo dużej ilości Tych paczy jest po prostu content Jest po prostu jakaś gra Jest na przykład, czasami ściąga się pacza Tylko po to, żeby DLC działało tak? I bardzo często w tym patchu Jest kawałek kodu z DLC Więc... E... Po prostu czasami też ściągamy te patche, bo to jest DLC, miło wszystko, ukryte DLC i to też jest słabe. Ja na przykład nie chcę ściągać patcha, który poprawia mi to, że dzięki temu patchowi będę mógł zagrać w jakiś DLC, oczywiście, które będę musiał kupić, więc ja nie, nie chcę ściągać takich rzeczy, bo po co mi to nie jest na dysku? To jest zupełnie zbędne. Jak będę chciał DLC, to sobie go kupię i ściągnę. Ale ja nie potrzebuję do tego patcha, żeby gra mi zadziałała, jak żebym mógł tego DLC w ogóle ściągnąć, super, więc to, to też jest słabe, a dużo jest tego typu paczy. fajną opcję mamy na PS4, że możecie każdy każdą grę zobaczyć wszystkie aktualizacje, które sobie zrobiliście i co one zmieniają i to jest fajne, widzisz po prostu, że ściągasz tego patcha i wiesz dokładnie co on Ci zmienia, a można masz... go odrzucić? E, nie, musisz, nie musisz tych paczy ściągać. Niektórych e, nie musisz ściągać. Ja, na przykład, ostatnio. Ale pacze się aktualizują automatycznie. Tak, tak, ale możesz przecież je, ich nie ściągać. A no racja, możesz zapauzować. I możesz zapauzować. zapauzować. Nie wiem, czy możesz się wywalić, bo nigdy tego nie robiłem. Ale możesz liczbę... wywalić, ale za 10-15 minut znowu ci przyjdzie aktualizacja, że jest do pobrania i no zaczyna ściągać. To ewentualnie możesz się zapozować i mnie cię zapauzowaną do końca życia. tak? Dopóki nie przejdziesz grę. Bo ja na przykład Batmana olałem i go zapozowałem, bo coś tam jeszcze robiłem na kompie i no, normalnie mogłem grać. To nie jest tak jak w trójce, że jeżeli nie zaktualizujesz gry to nie możesz się połączyć online, bo kiedyś tak było na PS3. Tutaj na PS4 nie masz aktualizacji, ale dalej jesteś nie, nie jesteś nie jesteś no, nie online jest. z psn ale nie jesteś online z grą. O, to chciałem no, powiedzieć. Dokładnie, dokładnie. No, I, ale... I to dochodzi jeszcze do takich śmiesznych sytuacji, że na przykład ostatnio no. rozmawiam z kolegą i mówię mu, słuchaj, skończyłem Wiedźmina, bierz tą grę, no to jest po prostu mistrzostwo. A on do mnie, no wiem, wiem, właśnie wyszedł najnowszy patch, to teraz dopiero jeszcze poczekam, aż się ściągnie ten New Game Plus i wtedy za zagram w grę taką, jaką ona powinna być. Ja tak na niego patrzę i mówię, kurwa, no racja. No przecież, no ja przez całą non-stop ściągałem te patchy, aktualizacja, aktualizacja, aktualizacja, a on sobie weźmie grę na gotowe ze wszystkim, tak jak gra powinna wyjść w pudełku, no kurde. I zapłaci taniej niż ty. No, no, no tak, ale wiesz, no, no działamy trochę z tym hype'em, tak? Nie, nie bez powodu dzisiaj byłeś po metalach. Mimo wszystko, gdy był zabagowany, to i tak byś go wziął i miałbyś to w dupie, a za pół roku możesz kumpowi powiedzieć, że ty już to dawno przeszedłeś. tak? A On nie miał takiego hype'u jak ty. Ja myślę, że ludzie, którzy mają hypey, to od razu biorą te, te gry w dniu premiery tak jak ty. Ja też w parę gier wezmę w dniu premierę. Akurat to nie będzie metal, ale już mam parę tytułów, które chcę brać. Więc no, on sobie poczeka, poczeka na patrze Wydaje mi się, że wyjdzie jakaś dopasiona edycja Wiedźmina z dwoma dlc i na pewno e, po patchu 2.0. Więc pewnie on z tego skorzysta. Ale faktycznie zgodzę się z Tobą, że te patchy są coraz gorsze, e, coraz większe i w sumie gówno robią, a czasami jeszcze psują. E, w ogóle... Pacze do Unity, to w ogóle było kompletnie nieporozumienie. Po 20 giga eee, No ale cóż, e, żyjemy niestety w takich czasach, w których mamy po prostu zbyt duże gry e, i twórcy po prostu nie, nie są do końca w stanie je zoptymalizować i nie wychodzą na premierę tak, jak być powinni. E, e, Pieszą się z premierami muszą... E, szybciej po prostu muszą te gry sprzedać więc one muszą wychodzić e, tak jak mają premierę e, dobra słuchajcie, myślę, że pomału będziemy kończyć nasz odcinek e, to był w sumie 41 odcinek, poza tym e, i na zakończenie powiem wam, żebyście oczywiście wchodzili na pad portal, tam zamieszczamy odcinki, więc padportal.pl e, wchodźcie na, na, na naszego YouTube'a na, na Twitch'a e, Tomek ostatnio testował e, BT Black Ops 3 więc jeżeli nie widzieliście, nie ściągnęliście, to możecie zobaczyć jak to mniej więcej utomka wyglądało i ja nawet go tam trochę hej hejtowałem, może nie, ale, ale, ale chwilę pogadałem z nim sobie i pisałem tam coś do niego więc ja już wiem jak to wygląda poza tym słuchajcie chciałbym żebyście odpalili naszą stronę bezimienny.pl ponieważ Magdalena Płonka która czasami pisała artykuły Filmowe na naszej stronie właśnie się do nas teraz, do nas odezwała i napisała bardzo fajny artykuł o filmach, na których, które ogólnie nie poleca. Więc jeżeli macie, dajmy na to 50 minut, bo na tyle jest ten artykuł, to serdecznie zapraszam na naszą stronę bezimienny.pl. Tam będzie jej wpis, jej dosyć ciekawy, stosunkowo bardzo intelektualny, bym powiedział. Kulturalny wpis Magdy. Poza tym, chłopaki mi tu piszą, że chcemy kogoś pozdrowić, i Rafał, chyba to Ty pisałeś, więc. Ja pisałem. Ja A, pisałem. To, to Tomek, to więc Tomek, Ty możesz pozdrowić. Kogo chcesz pozdrowić? Dobra, więc Igor pozdrawia pod naszym wpisem Aha. Hideo I Też my wszyscy chyba pozdrawiamy Hideo Kojimę za Metal Gear Solid 5. Kucze Yo Hideo! Ziom! No i ja chciałem też pozdrowić chłopaków mhm. z podcastu Grawitacja. Eee, bardzo fajnie kibicowali wiadomości, że będę tatą, więc tutaj odzew z mojej strony. Dzięki panowie za pozdrowienia I tak samo was pozdrawiamy. Tak, więc jak już słyszeliście, Tomek będzie tatą. Chciałbym wam to powiedzieć, że Tomek ma 17 lat, ale, ale chyba już ma... Oj, ojce ale może. Będzie miał wymówkę, żeby kupować sobie zabawki i więcej gier. No dokładnie, to jest wszystko okay. na planowane, no, Ja też już kombinuję, kurde. No, no tak, eee, ok. Ja nie, ja nie będę mówił tego na żywo tutaj no m m może kiedy idzie. E, dobra, więc jak słyszycie chłopaku z grawitacji pozdrawiamy, pozdrawiamy też Hideo Kojime. Mam nadzieję, że jeszcze stworzy nam wiele wspaniałych gier. E, niestety już to MGS raczej nie będzie. E, I tyle. I słuchajcie, kończymy nasz 41. odcinek mocno MGSowy. Jeszcze na zakończenie chłopaki, e, czy wyrobicie się, żeby za tydzień opowiedzieć o MGS-ie czy dopiero za dwa tygodnie? Jak to jest z wami? Zobaczymy. To, się no, aby zobaczymy, to jak Na to najwięcej. Prawne. Słuchaj, on ma 2% dopiero po, po, po 5 godzinach. No to więc może być prawek, to by Dobra, więc... tak, tak. Matematycznie to... to nie da rady, ale zobaczymy co eee, no tak. No tak, dobra, więc słuchajcie, drodzy słuchacze, jeżeli nam się uda, to za tydzień e, będzie 42 odcinek, gdzie głównym tematem będzie MGS, jeżeli nie, to ten odcinek będzie za dwa tygodnie, gdzie tematem głównym również będzie MGS. Więc e, zobaczymy, czy nam się to uda i oczywiście damy Wam o tym znać. Zresztą w aplikacjach e, na pewno dociągnie Wam się kolejny odcinek. E, dobra, więc w dzisiejszy poniedziałkowy wieczór, gdzie ja mam w Bank Holiday i nie powinienem być w pracy, nagrywał ze mną e, Rafał Radomyski. Witam, dobry wieczór i pozdrawiam. E, albo żegnasz. Był też ze mną Tomek zawacki? No, a ja teraz już wracam do Metal Gisoli, to na razie. No, super, więc a ja będę szedł spać, aż spać będzie szedł Christian Kender, a my słyszymy się albo za tydzień, albo za dwa tygodnie, w zależności od tego, jak pójdzie naszym chłopakom w MGS, ale chyba raczej za dwa tygodnie. Więc e, jego słuchania i czekania na nasz kolejny odcinek, drodzy słuchacze, i zapraszam na tekst Magdaleny. Więc trzymajcie się ciepło, cześć. Cześć.